Witamy bardzo serdecznie w czternastym odcinku podcastu Bezimienny. Ja mam na imię Christian Kender. jak zwykle poprowadzę ten odcinek i jak zwykle zresztą będzie ze mną Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I mamy gościa, w sumie to już nie gościa, Michała Wiśniewskiego. Siema wszystkim. Który będzie reprezentował Pad Portal, My w sumie też już nagrywamy dla Pad Portalu, więc wszystko jest ok i tak na dobrą sprawę zostaje w rodzinie. Dobra, więc mamy dużo rzeczy parafialnych, które chcemy Wam powiedzieć. Otóż może zaczniemy od tej smutniejszej rzeczy. E, może Jacku, ty to powiesz? Piotrek rezygnuje z nagrywania podcastu, więc niestety już nie usłyszycie jego głosu, no chyba, że zgodzi się wystąpić jako gość. Ale postanowił pisać dla nas teksty, więc tak jakby zostaje w rodzinie, ale rezygnuje ze słowa mówionego na rzecz słowa pisanego. Dokładnie tak, no Piotrek ma trochę mniej czasu, e, zaczęły mu się ostre studia, w sensie będzie bronił pracy, czy robi pracę, czy cokolwiek, on będzie na tych studiach robił, tak czy siak nie ma czasu, doskonale go rozumiemy, w związku z tym tak na tą sprawę jesteśmy ja z zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, e, na pewno będziemy poszukiwać e, jednej osoby, już tam delikatnie e, rozmawiałem z, z kimś, ale, ale dalej w sumie wakaty są otwarte, jak chcecie, jesteście dobrzy, e, znacie nasz adres. Dobra, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dostaliśmy od Was maila od jakiegoś użytkownika, już nie wiem dokładnie od kogo. Piotrek niestety nie zdradził. Nie zdradził, niestety, a użytkownik napisał, że mamy problem ze spoilerami, że powinniśmy dać Wam wcześniej jakąś informację o tym, że będzie spoiler. W sumie najwięcej spoilerów mówi Jacek, prawda Jacku? Ty, no, ty, ty, ty... Ej, ale zawsze mówię, uwaga, spoiler albo coś, no nie? No tak, tylko, tylko wydaje mi się, że powinniśmy dać więcej czasu słuchaczom, nie wiem, jakieś 3 sekundy e, czy coś. Albo zresztą, albo zresztą e, pamiętam, że mówisz tak, że A, dobra, to teraz wam powiem o 10-letniej grze spoiler, który wszyscy powinni już znać, no nie? E... No, dobra, to mam pomysł. Od dzisiaj jak będziemy no. spoilerować, to nie też, że damy uwaga, spoiler to jeszcze wrzucę 3 sekundy jakiejś muzyczki z windy takiej, wiecie, na rozluźnienie. Żebyście wiedzieli, że już ten... O, tak. Będzie się e, to będzie dobre. Na ogół nie mamy zbyt dużo spoilerów. Staramy się ich e, e, nie stosować, e, nie mówić wam, co, co was czeka, no ale czasami jest to potrzebne, żeby w ogóle zacząć rozmawiać na jakiś temat. W związku z tym e, no, okej, okay, wiemy. Będziemy was o tym wcześniej informować. E, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, e, to słuchajcie... E, po raz pierwszy mnie słyszycie w ten sposób, jaki mnie słyszycie. Od przyszłego roku zmieniam mikrofon i będziecie mi słyszeć zajebiście. I mam nadzieję, że e, Jacka też będziecie kiedyś słyszeć zajebiście. Jacku, kiedy zmienisz mikrofon? Znaczy, ja już zmieniłem przecież mikrofon. Już mam Aha. lepszy. Aha, zmieniłem. Znaczy tak. To już e, mówiłem ci, że kupiłem e, Tak, kontrasta. tak, tak. Tylko, tylko cała opcja polega na tym, że po prostu w 13 odcinku tak słabo brzmiałem, że byłem załamany podcastem ogólnie, no, tak ta, ta w sobie, ale, e, ale ok, no, z tego co pamiętam, ty dobrze brzmiałeś, znaczy chyba ty zawsze dobrze brzmiałeś, e, ale ja ostatnio mam straszne z tym problemy, ze względu też na Windows 8, e, jakoś nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego systemu, no i ze względu na sterowniki, dzisiaj będzie trochę lepiej, ale na pewno w 15 odcinku będzie już zajebiście. I mała poprawka, słyszymy cię po raz ostatni, a nie po raz pierwszy. A powiedziałem po raz pierwszy? Dobrze. Powiedziałeś po raz tak, pierwszy. Tak, tak, bardzo dobrze. E, pilnujcie o czym mówię e, po raz ostatni. E, dobra, ja chciałem jeszcze powiedzieć o jakiejś czwartej rzeczy, ale widzę, że widzę, że mi ona całkowicie minęła. A, chciałem jeszcze powiedzieć, że już, już na styczeń, na 100% w styczniu będziemy mieli gościa, który, będzie, który robi polską produkcję, która wyjdzie w przyszłym roku. E, oczywiście nie zdradzę wam, kto to jest. E, słuchajcie podcastu. Na 100% będzie w styczniu. E, Zadamy mu dosyć e, ciekawe, mam nadzieję, kłopotliwe i, i takie e... intymne. intymne pytania. nie niech będzie, że intymne. E, dzięki, Michale. E, dobra, więc e, zanim przejdziemy do wiadomości ze świata i zaczniemy odcinek, powiem tylko jedną rzecz, że będziemy e, mówić dzisiaj o tym, ze względu na to, że mamy ostatni odcinek w tym roku e, i Sylwester się zbliża, więc powiemy Wam, e, jak spędzić ten czas, w domu. Jeżeli chcecie spędzić w domu Sylwestra, to my Wam powiemy, jakie macie dobre imprezowe gry. To będę grał w grę Tomb Raider. Eee, Tomb Raider. To. Tak, tak, tak. tak. To, to, to. No, akurat, ja bym Tomb Raidera nie polecał. Ale była tam taka osoba chyba dwa lata temu. On chyba dwa lata temu był taki koleżka no, w, te, w Teleekspresie. W tak, tak. To było wcale, Więc... ja byłem młody, że on będzie grał w grę. <laughs> <laughs> tak, czy jak polecimy wam dzisiaj ciekawe rzeczy na Sylwestra, w co imprezowego fajnego grać. To będzie nasz główny temat. I właśnie zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, będziemy hejtować. Będziemy hejtować wcześniej trochę ze względu na to, że no cóż, mam święta fajnie, jest to czas, w którym mogę nareszcie sobie pograć dłużej i pocisnąć wszystkie produkcje. Nie, to produkcje. jest czas, żebyś spędził go z rodziną. <głos> w, <głos> Dokładnie, a nie przed, przed konsolą. Atmosferze. No właśnie, a nie przed konsolą. E, Dzięki, no akurat jestem innego zdania. No i, no i stało się to, to, co się stało. Do godziny, słuchajcie, no jest 20, 20 w Anglii. 20 w Anglii w niedzielę. Dalej nie mogę zalogować się na PSN-a. Oj, ja jakoś grałem. Eee, U no mnie i, PSN działał eee, cały czas, więc nie wiem o co chodzi No dobra, ty nie masz PS4 A e, Tobie Michale e, Kiedy on e, ruszył? No nie wiem, dzisiaj wróciłem z pracy I jakoś mogłem sobie pograć w online'a A wczoraj? GTA. E, wczoraj? Wczoraj nie A wczoraj nie, więc znaczy, dzisiaj Wczoraj, wczoraj wiesz to nawet nie przykładałem do tego starań Bo byłem zmęczony po, po wrocie do domu Znaczy do Poznania no tak. Także no nie wiem, może może i by zadziałał, jakbym się postarał. <grym> Więc jak z pewnością wiecie, Lizard Squad spełni swoje groźby. Zaatakował PSN na Xbox Live w święta. Przez co Xbox Live padł na bodajże dwa dni. PSN padł Stop. na dni. Trzy... Xbox Live padł na 3 godziny według szarego lisa, którego pozdrawiam. No ja akurat wiem, że padł na dużo dłużej. Ja wiem, że padł na jakieś dwa dni, ale no, może u niego. Ja też mam taką opcję, że niektórzy mogą się Bo to wiesz, zalogować. To w, w Anglii jest nie inna strefa czasowa, nie te przesunięcia, wszystkie to dlatego. <śmiech> e, tak, ale ja też mam taką opcję, że no, no, na przykład ty możesz grać, tak? A na przykład ja dalej nie mogę się zalogować. Teraz przed odcinkiem sobie. Z, z ciekawości zobaczyłem. Nie mogę się zalogować do psn Kompletnie. Hmm. Więc to też jest dosyć dziwne. Fakt faktem, w UK jest dużo więcej użytkowników niż w... No w... tak, wiesz, ciut. Ciut. E, e, wielokrotnie. E, tak czy siak, e, no słuchajcie, no, spełnili, spełnili swoje groźby, wiedzieliśmy o tym wcześniej, mogli się do tego przygotować, olali sprawę, zostało to wszystko zaatakowane, w jakiś tam sposób zhakowane. Okej. Okay. Eee, myślicie, że jakieś zado zadośćuczynienie będzie? Pewnie nie. Obstałem też, że nie. Dostaliśmy gry za darmo, kiedy internet, znaczy internet, PSN padł na ponad miesiąc. To było na początku tak. właśnie, w momencie jak zacząłem plusa subskrybować, więc no. Dokładnie. Eee, ja jeszcze przypomnę, że to był Dead Nation. Doskonale Dead Nation, pod... Infamous 1 i chyba jeszcze była trzecia gra jakaś, której nawet nie pamiętam. Eee, Czyli pamiętam, że jeszcze był chyba Burnout, jeśli dobrze, dobrze kojarzę? No w ogóle tamtych gier chyba było 5 albo 6. No ale no nie to trzeba no, by jakoś się... jakoś tak, jakoś tak. Wtedy PSN leżał przez miesiąc, nie? a teraz dopiero 3 mhm. dni i to też nie u wszystkich i to też nie na wszystkich konsolach, ponieważ tak jak mówię, u mnie na przykład na wicie oraz na PS3 to cały czas działało, nigdy nie przestało działać. Ba, nawet się poprawiło, ponieważ po poprzedniej aktualizacji systemu nie mogłem w ogóle wchodzić na stora przez konsolę, ponieważ zawieszałem się konsola. Co dla mnie to nie jest żadną stratą, bo i tak praktycznie stora obsługuje z poziomu komputera. A jak chcę coś sobie pobrać, to wchodzę w listę pobierania, ponieważ tak jest szybciej, nie? No ale ostatnio nawet mogę no. wejść na tego stora, więc jakiś tam plus jest, więc ja nie wiem czemu ludzie narzekali, że im nie działa. Plus, nie wiem czemu ludzie narzekają na Sony, Microsoft i jeszcze chyba na. Blizzard? Na Ubi, na Ubisoft. Jeszcze no, no. Blizzard, jeszcze Ubi, Ubi, jeszcze o Origin chyba też? Znaczy Origin działał, to wiem, to pamiętam. A, Origin z działał. tym działały. Nie pamiętam, że jakaś tam firma od MMO też miała przypadek, mm -hmm. że serwery padły. Oczywiście olewamy Ubi, ponieważ oni zasłużyli na to swoimi słabymi grami. <laughs> Pozdrawiam Pioska, jego Xboxa, jego Assassin's Creed Unity. No. Ale mnie tym, nie wiem, czemu ludzie narzekają na te firmy, zamiast narzekać na Lizard Squad, który zachował się jak totalne dzieciuchy i praktycznie zepsuł niektórym graczom święta. Co według mnie jest głupotą, ponieważ ludzie teraz nie powinni, nie wiem, rzucać pekaliami w te firmy, tylko w nich. I tyle. No tak, no tak, z tym, że skoro byli zapowiedzie, zapowiedzieli się, tak, jakby ze swoją wizytą na, na serwerach. Tych firm, no to mogli się jakoś przygotować na to, tak? Takie jest moje zdanie. Ale... No dobra, ale to wygląda tak, jakbyś nie wiem, obwiniał kogoś ze sklepu za to, że mu ten. Jakieś dzieciaki stłukły szybę, a nie te dzieciaki. O. Można, czy... można i tak. Tak, ja jeszcze jestem. Ja jeszcze sobie tak myślę, że moim zdaniem Lizard Squad zrobi bardzo dobrze. Bo pokazuje to, że. PSN to jest w ogóle, Sony to to jest, to jest tragedia, oni się tyle podnoszą i dalej się nie mogą podnieść, ja jestem po prostu załamany, ale Xbox Live, który jest takie przezajebiste, a jednak dało się i padło, więc to tylko oznacza, że te firmy nie są jeszcze przygotowane do takiej pełnej cyfryzacji, cyfryzacji żeby przejść tylko i wyłącznie na online, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze doskonale pamiętam, jak Xbox One wychodził i zanim wychodził, miał się łączyć z internetem, żeby w ogóle można było w cokolwiek pograć. I Doskonale pamiętam, jak pytają się, no dobra, jak ktoś nie ma internetu, to mamy jeszcze starszą konsolę Xbox 360. i Doskonale pamiętam te słowa. I teraz, gdyby Xbox Live miał tą swoją funkcjonalność, którą miał mieć wcześniej i ludzie przez święta, dajmy na to. Ja, ja, ja nie mogę się zalogować przez dwa dni. Okej, okay, on może przez trzy godziny jest fanem, on wie wszystko, on wchodzi na Twittera, żyje tym, ale ja wiem, że ja dwa dni nie mogę się tam zalogować. Jeżeli miał, miałoby to, miała być ta wizja, która yy, miała być wcześniej, miałaby być zrealizowana teraz, to ja przez dwa dni w ogóle nie mógłbym pograć w żadną grę. I... No bo to są święta, to jest czas dla rodziny i w ogóle, żeby spędzić razem czas. Tak, to nie Lizard Squad hakował serwery, to Sony je specjalnie wyłączyło, ponieważ dba o rodzinę, bierze są Dokładnie, inne wartości to, to w święta, był prezent, nie. To był prezent od świętego Mikołaja dla ciebie, żebyś mógł ten czas y, spędzić w tej e, radosnej atmosferze. Na co ci a, fragi w Battlefieldie, na co ci gole w pipie online, jak możesz spędzić ten czas z rodziną, przecież to ci da więcej niż granie online. No, w ogóle, coś, coś... Wyłączyć tak, PSN. Tak. Sz szczególnie jak mieszkam w wiełkach. No już, już, już. E, Jacek, nie, nie szalej, nie szalej, nie? E, jeszcze, e, a na przykład nie zastanawialiście się, że to być może była specjalna zagrywka, że wiadomo, że w święta jest najwięcej ludzi, najwięcej ludzi gra w roku i sobie coś takiego zrobili, że e, o, serwery padły, ciach, rzucamy Lizard skład, informacja, że nas zaatakowali, jakieś takie głupie rzeczy, robimy jakąś stronę czy coś. Myślicie, że może być to jakoś w pewien sposób skorumpowane? Nie, nie. to, chodzi, to, to, to chyba to by była przesada. No, to to no. by była przesada, ale czy ja wiem, czy nierealna? Aż tak bardzo ni nierealna. Spójrzcie na to wszystko, co jest związane z y, The Interview od Sony, tym filmem. Nie wiem, widzieliście, słyszeliście o tym? E, słyszałem o tym, tak, słyszałem. E, ale nie. Tak. Narzekali się, że zhakowali ich i że tam wszystkie te, te dane mają, że to z Korei, że w ogóle nie wiadomo co, że muszą teraz wycofać premierę, bo się boją, bo mają być jakieś bombardowania kin i tak dalej. A tu nagle się okazuje, że jak się ludzie bardziej zainteresowali tym filmem, bardziej się na niego napalili, to oni nagle go wypuszczają. I heja, może to właśnie... Ale no wy wypuścili chyba z tego co wiem, to tylko online, nie? nie? Nie do kin. Mają być pokazy w kinach, ale takich kameralnych, ale to tylko w Ameryce, z tego mhm. co mi wiadomo. A tak to online tak, zgadza się. Płacisz tam ileś dolców, jak praktycznie za bilet do kina i możesz go oglądać. To ciekawa sprawa. Ja jeszcze wracając do tego tematu, chciałbym tylko powiedzieć, że PSN dłużej wstaje, Sony dłużej wstaje, dłużej te serwery wstają i być może jest to też uwarunkowane tym, że jest mimo wszystko dwa razy większa ilość użytkowników nowych konsol niż u konkurencji. I jeszcze na marginesie, nie mówcie, że Lizard Squad to są hakerzy, bo to są jakieś ciapy z gimnazjum, ponieważ atak ddos to jest najniższa forma hakerstwa, to nawet ja mogę zrobić z komputera dwoma kliknięciami, więc no... Ej, dobra, to zhakuj to nam stronę, Jacek. Dawaj. Dedos. to nie był hak, to był dedos. To, dobra, jest to... bez problemu. Czyli, okay. czyli, czyli mógłbyś zrobić to na naszej stronie i w tym momencie ja jutro rano wstaję i nie mogę wejść? Jasne. Znaczy jeden a program po... z wpisaniem strony, wiesz, żeby odpalało i to automatycznie ci w ciągu pięciu minut zasypuje dany adres wejściami dobra. i to odpada. Ej, Dobra, Jacek, jeżeli jest to takie proste, zobacz, to jest, to jest banalne, sam mówisz, że, że, że to jest banalne, to... Te usługi są w ogóle dziurawe, strasznie dziurawe. No i Jacku, sorry. No, jeżeli, yy, nie wiem, szary człowiek może coś takiego zrobić, że Sony nie może się przez 3-4 dni podnieść, yy, live stoi na 1-2. No to ty, sorry. Co, to, nie jest, to nie jest jeden człowiek, to już się trzeba zebrać tak kupom, razem wszyscy i dopiero wtedy można tak działać. Bo tak to, no, to jedna osoba tego nie zrobi na taką skalę, nie na takie serwery. Mi się wydaje. No mi się też tak wydaje, no ale mimo wszystko jeżeli to jest faktycznie takie proste to strasznie straszne dziurawe są te nasze konsole. Dobra, e, zaknijmy ten temat, e, już go za długo ciągniemy święta były beznadziejne w tym roku, szkoda, dzięki Sony e, jedziemy dalej e, wiadomości ze świata, e, możemy zacząć, e, ze względu że ja dużo mówiłem, to oddaję głos Jackowi. Jacku, co tam masz? Tak, ogólnie w tym tygodniu jakoś nic ciekawego się nie działo według mnie. jedyny taki news, który znalazłem na szybko to są nowe screeny z Dragon Quest Heroes, które według mnie wyglądają obłędnie. A jeżeli się zastanawiacie, co to jest Dragon Quest Heroes, to przypominam Wam, że kilka odcinków temu mówiliśmy o tym, że jest to coś w stylu klona Sengoku Basary, tylko na Wii U z postaciami z Dragon Questa. I według mnie to zapowiada się bardzo fajnie. Screeny po prostu miatają w fotel, ponieważ prezentują niezłą moc tej konsoli, zupełnie jak nowa Zelda i po prostu czekam na ten tytuł. Tak to nie mam nic więcej do dodania, no. To są screeny, więc tutaj nie ma co szaleć nad tym. No tak. Tak, tak, tak. No ja kiedyś Dragon Questa grałem, bodajże na PlayStation 2 chyba nawet. PlayStation 2. Mo może, że mogłem Journey grać na PlayStation Wolf 2. Czarny King. Tak, Dragon Quest 8. Dalej mam to jest taki 8, Skyrim 8, w świecie. 8, tak, tak, tak, o, tak, może nie w świecie. To jest Skyrim dla PS2 praktycznie. Tak wielkiej gry, tak rozbudowanej i z taką wolnością to jeszcze nie było. Nie licząc Final Fantasy 12, nie? To mhm. były dwie największe gry JRPG na jeszcze wcześniejszej generacji konsol. Tak, e, bardzo możliwe. E, Okej, okay. więc e, spo, spójrzcie sobie na nowe screeny, Jacek Siara e, będzie dobry JRPG. E, a ty, Michale, co nam przygotowałeś? Znaczy ja też taki newsik na szybko. Właśnie ze względu na ten atak hakerski, o którym przed chwilą mówiliśmy, Rockstar postanowiło, że przedłuży okres świąteczny w GTA Online, także jeśli ktoś jeszcze ze względu na to, że powiedzmy wyjechał na święta, był pozbawiony dostępu do konsoli, no nie wiem, nie skorzystał z promocji, nie, nie zakupił swoich świątecznych ubranek, tak jak ja miałem okazję tego nie zrobić, tak naprawdę, to ma jeszcze szansę, także warto się śpieszyć, bo nie wiadomo tak naprawdę do kiedy zostanie ten okres przedłużony. E, tak, e, ja jeszcze powiem, że w ogóle świetny ruch e, od Rockstara, tak? wiedzą o co chodzi wiedzą, że każdy ma problemy właśnie z tym psn i tak dalej i z, z live'em dlatego przedłuża to świetnie ja wam jeszcze powiem, że e, przed świętami, dokładnie przed świętami to Jacku tak głównie skierowany też do ciebie, kupiłem sobie Final Fantasy 14 online, subskrypcję na miesiąc no mówiłeś, mówiłeś właśnie że no, i ku, ku, ku, tak, ale wiesz kupiłem ją, kupiłem, od, patrzę, o odpalam o 30 dni a już wieczorem e, nie mogłem już w ogóle tego odpalić. Nie wiem ile mam teraz, ale zostało mi chyba 26, tak? 26. Nie, normalnie 30 dni od momentu, kiedy odpalisz. Nieważne, czy grasz, czy nie. No tak, ale wiesz, ja to odpaliłem, ja miałem 30 dni i pograłem chwilę. PSM padł i nie mogłem się zalogować do, do tych serwerów w ogóle. Więc e, minęło te 3-4 dni, no to będę miał teraz, nie wiem, 26 dni pewnie. I to taka Jeszcze jedno pytanie IPa do wiśni. Co w ogóle dodali w tym świątecznym patchu? Poza skórką tego, ciastkowego ludka. No jeszcze jest na przykład, masz maskę, no to, to akurat była maska, nie? Masz jeszcze maskę na przykład świętego Mikołaja. W trzech różnych wariantach jest biały, latynos i czarny. Maska na przykład jakiegoś tam krasnoludka, maska bowana. I o to warto Plus, się zabijać? GTA? Znaczy wiesz, wieżny no, jeszcze masz, znaczy to warto się w tym zabijać na przykład, ale zależy no kto tak, tak, tak. co lubi. E, ale na przykład masz jeszcze choinkę w swoim mieszkaniu, także wiesz, znaczy no to... przynajmniej nic, nic więcej tak naprawdę nie, nie odkryłem na razie, bo to tylko sobie na chwilę po pracy odpaliłem dzisiaj konsolę i, A i sobie jakieś, postanowiłem... Nie wiem, dodatkowe misje albo coś? A Znaczy mówię, no niestety nie miałem okazji za, za dużo tam sprawdzić tych rzeczy, tak jak powiedziałem, no, na, na szybko tylko odpaliłem konsolę i i tak zaopatrzyłem się w, w te ubrańka tak naprawdę, bo w tym momencie GTA Online to jest, zrobił się taki trochę Second Life albo PlayStation Home, zależy kto co lubi, że jest pełno ubranek, pełno ludzi i tylko, że wszyscy się zabijają. Tak i tak. zauważcie, że Rockstar zrobił to sobie za darmo, tak z okazji świąt, nie wiem czy jakakolwiek firma tak, coś takiego zrobiła. No, może poza niektórymi MMO, bo na przykład w Final Fantasy XIV śnieg pada cały czas i są jakieś tam takie świetliki, jakieś takie rzeczy. Tam też czuć magię świąt, ale w normalnych produkcjach raczej tego nie ma. Nie przypominam sobie, żeby w Column of Duty miał coś takiego. Raczej chyba nie. Znaczy e... tylko te, co mają multi, tak naprawdę dostają takie patche chwilowe, więc. Mhm. No tak, tak, tak. No, takie, takie eventy. E eventy, i bardzo fajnie jest to zrobione. Dobra, więc myślę, że. że... Możemy temat yy, Michała zamknąć, yy, powiem Wam szczerze, że ja tak samo nie miałem co, co wymyśleć, co znaleźć ciekawego, bo w sumie nic się ciekawego nie stało, ale kupiłem sobie PlayStation Official Magazine w UK, oficjalny magazyn PlayStation. Daj radę, daję radę, jest dosyć fajny i znalazłem w nim parę ciekawych rzeczy. Tam były napisane, był taki artykuł Gry w liczbach. Było tego dosyć dużo. Ja wybrałem najciekawsze rzeczy, właśnie wam przedstawię. I pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć: słuchajcie, 9,5 miliona użytkowników zostało zarejestrowanych już w Destiny. Dużo, naprawdę dużo. A ile? teraz łącznie... Z nich w to gra dalej. No bo wiesz, to jest tak samo jak z Wowem. Mogą mówić, że mają zarejestrowanych, nie wiem, 15 milionów. No tak, no ale tak, tak, ile tak oczywiście. w to gra, nie? E, tak, e, no wydaje mi się że na 100% mniej niż połowa na 100% e, no wydaje mi się tam, ch chyba, co, tam chyba nawet było, że 3,3 3, 3 miliona chyba e, dziennie to odpala i oczywiście tendencja jest, no nie, no teraz wyszedł dodatek to, to może to trochę podbił do góry, ale, ale z pewnością po tym drugim dodatku tendencja będzie cały czas spadkowa mm. aż, aż nie wyjdzie dwójka pewnie Dobra, kolejną opcją jest, wrze wrzesień był miesiącem, w którym było zalogowanych najwięcej osób do usługi PSN od startu konsoli, od startu tej usługi, czyli 2006 rok. Nie wiem dokładnie ile to było, ale wiem właśnie, że to miało też wspólnego coś z Destiny. Więc, więc wcale, wcale mnie to nie dziwi, był to właśnie miesiąc, w którym było nas, graczy zalogowanych najwięcej. To, to, jest, to, to jest stosunkowo ciekawe. Eee, słuchajcie, od, od, od roku o 270% zwiększyła się e, ilość abonentów PlayStation Plus. No to się akurat eee, nie dziwię, jak trzeba no, płacić za granie online tak. na PS4. To... Dokładnie. I to znaczy, 270% to jest trzykrotnie, prawie to jest trzykrotnie, albo czterokrotnie. No tak, ci co olewali granie online, albo grali tylko online na poprzednich tak. generacjach, na byli casualami, ale lubili popykać online, to w poprzednim roku, znaczy w poprzednim roku, na no, poprzedniej generacji mieli to w nosie, tak? Mieli za darmo, nie interesowało ich, czy dostaną jakieś tam gry w plusie albo coś, bo po prostu kupowali jedną grę, grali w nią cały rok, no nie? A teraz tak. nie dość, że muszą kupić i też muszą zapłacić abonament, więc... A powiedz mi, Jacku, gdybyś miał tylko PS4, brałbyś no. plusa? Brałbyś plusa, czy nie? To zależy tak naprawdę. Jeżeli... No bo te, te gry nie są takie jak na Wicie na przykład masz, tak? Albo na ps znaczy, znaczy wiesz, jak, jak masz tylko PS4, to no tak trochę, trochę słabo, nie? Jak masz samą PS4. No tak. I tak tylko, bez, i... bez, bez gier to tak trochę ciężko. E, Jacek no nie gra online też, tak? Więc e, ja to tak bardziej pod kątem tych gier, które wychodzą na PS4. Powiem tak. Czy, czy właśnie, czy, czy byś brał? Tak. Wziąłbym. Dla gier wziąłbym. z plusa. Bo z tego co widziałem, to tak naprawdę z Gears plusa chyba tylko jedna, jedna gierka mi odpadła na PS4, którą bym nie zagrał. A tak to resztę z chęcią bym ograł, więc no, tak bym nie grał online, to bym wziął dla Gears Plusa. E, dobra. E, kolejna liczba, liczba 10, to jest liczba miesięcy, w której podrząd sprzedawał się PS4 lepiej niż Xbox One w US. E, I to jest od praktycznie od stycznia do listopada. 10, 10 miesięcy, no og ogólnie chodzi o 10 miesięcy pod rząd w listopadzie to się zmieniło, e, sporo e, dopiero Xbox One sprzedawał się lepiej w listopadzie bo miał świetne promocje, ja miałem te promocje u siebie naprawdę rewelacyjnie ale wydaje mi się, że już w grudniu e, PlayStation wróci do ładki, i znowu będzie najlepiej sprzedającą się konsolą Mimo, Oj, nie te... powiedziałbym hop no e, też Wiedziałem tak bym do końca... Sunset Overdrive za 120 zł nowa Forza mm -hmm. za 140 zł no to jednak robi na wyobraźni. Tak no ale, ale pewnie znajdziesz jakieś The Last of Us za stówkę, pamiętam w tej, w tej promocji też e, u nas. No tak, e, ale my tu czy... mówimy teraz tylko o cyfrowych wersjach, gdzie nie ma mowy, żeby dorwać na przykład The Last of Us na PS4 za stówę. Znaczy Cyfrowa była, oczywiście. By była, znaczy nie, no była ta opcja jak była ta świąteczna wyprzedaż i tam załóżmy w czwartym dniu było The Last of Us za stówkę, doskonale to pamiętam. Bo ale to na kupić. PS3. Na PS4, na 100% Jacku, na 100%, bo chciałem tego to kupić, ale w końcu nie kupiłem. Tak, e, było to, e, nie no, suma summarum, ale wydaje mi się, że, że Xbox One i tak miał jeden miesiąc w roku, więc już wystarczy i teraz znowu PS4 będzie rządziło przez następny rok, tak wydaje mi się, że będzie, no ale e, czas pokaże tak na nową sprawę. E, dobra, 13,5 miliona konsol PS4 jest na całym świecie. Dużo, na, naprawdę dużo. Chyba dla porównania jest koło 6, 6 może z niewielkim hakiem e, Xboxów One. E, I ostatnia, najciekawsza rzecz, 19. Liczba FPS-ów, e, jaki ktoś tam zarejestrował, jako największy e, zarejestrowany drop w Unity. Wyobraźcie sobie, gracie sobie w Unity, macie 30 klatek, aż w pewnej jednej sekundzie 11? Stop, Ile? Ja sobie... Ile w Unity? 30? Znaczy dobra, no nie, nie ma 30, okej, okay, okej. Okay, no, no, Zaczynam tam... od Cinematic Experience, od 22, no nie? I wtedy można liczyć te od 19 o. w dół. Tak, Poza tym to e... jest nic. Jak już wam mówiłem o falaucie, że gra potrafiła z 30 spadać do 2, więc... Serio? No nie Vegas, to odpalałem na było. PS3, dosłownie już mówiłem o tym wiele razy, że potrafiłem wejść do po pustego pokoju, no prawie pustego, czyli było, nie wiem, krzesło, stolik i jeden kwiatek na stoliku i po prostu FPS-y spadały mi do dwóch, że miałem takie klatkowanie, że jak nacisnąłem start, mogłem wyjść po prostu sobie, zrobić sobie herbatę, kanapkę wrócić, zjeść i dopiero mi się ten yy, menu załadowało. No, to jest to jest, To jest ciekawe. To jest, Bethesda. To, jest to jest dopiero drop. Ja jeszcze powiem ciekawostkę z Unity, bo z Piotrkiem rozmawiałem na temat Unity, powiedział mi, że już jest płynnie, nie wiem co to znaczy płynnie, chociaż nie wierzę w te 30 klatek, ale mówi, że już jest płynnie grając normalnie, ale jak ma jakieś cutscenki, czy jakieś scenki ogólnie ma, to tak dropi, że, że jest za załamany tym, że, że po prostu ta gra wyszła. Więc... A wiesz dlaczego jest płynnie teraz? Ponieważ po pierwsze zmniejszyli widoczność, znaczy ten, odległość jaką widzimy, a w tym nowym patchu. Po drugie zmniejszyli zagęszczenie tłumu. Po trzecie zmniejszyli różnorodność tłumu. Po czwarte zmniejszyli AI tłumu, że już nie wszystkie postacie tam, ten PC, mają swoje własne AI, tylko co ileś tam ma. A reszta po prostu jest jakimś tam skryptem, więc. Ja, ja, ja, ja chyba kiedyś, jak sobie kupię Unity, może kiedyś stanie albo dostanę za darmo, albo cokolwiek, to ja chyba najpierw sobie e, zainstaluję i sobie zagram w to bez patchy a później sobie zagram z patchem. I jest, jestem ciekaw, czy faktycznie dostrzegę taką różnicę, poza o... FPS-ami, poza FPS-ami oczywiście. O ile do tego czasu ją połatają tak odpowiednio, nie? Wiadomo, że mogłabym przetłoczyć, że już nowe wersje, nowe tam, wytłoczone płyty na Xbox i PS4 będą po prostu miały tego patcha w sobie, więc... No wiesz, jeżeli ostatni patch miał tam 6, prawie 7 giga, to następny będzie miał około 10, tak mi się wydaje. Ja wam mówię, oni nam no potajemnie ej, podmieniają ale grę. To, ale to prawie ten, jak z Battlefieldem, nie? Też do tej pory chyba go nie płatali, czy płatali. Eee, Wiesz co, nie, nie, nie, znaczy teraz, teraz akurat o, były, były święta, więc w co grałem? W Battlefielda, ale na singla. I przechodziłem tego singla. Eee, I powiem ci, że w singlu normalnie trafiały mi się bugi takie, że ja muszę eee, wyłączać, a Battlefielda odpadać go jeszcze raz. Eee. A ja stanę w obronie Battlefielda, powiem, że w tym roku w końcu yy, kto to robi? DICE i EA? Tak? DICE. Nie wiem, nie ważne Tak, tak, tak, tak, tak. Dice, DICE, DICE. DICE. DICE. No. i jej. I, i, i, w końcu się postarali, połatali Battlefield trójkę. Już można grać normalnie na multi, bez żadnych bugów. Ale mówił tu o czwórce, to, to jest bardziej, <laughs> bardziej, bardziej gra na, na tapecie, tak? Bo to, to nie, to bardziej 2015 końcówka. Może dadzą radę. Już nie mogę się doczekać, już nie mogę się doczekać. Robię platynę i pozbywam się tej gry. Został mi tylko online, cieszę się. E, dobra, więc mieliśmy 19 FPSowy drop w Unity. E, to jest sprawa normalna w tym tytule. Możemy zamknąć wiadomości ze świata. Przejdźmy szybko do sprzedaży. E, sprzedaż się za bardzo w sumie nie zmieniła. Pierwsze miejsce Call of Duty, drugie miejsce FIFA, trzecie miejsce GTA, czwarta, e, Far Farka, piąte Unity dosyć wysoko, poprzednio było dużo mniej, szóste Crew, Wraca, dalej mamy Destiny, Minecraft, Lego Batman. Słuchajcie, nie będę za bardzo tego omawiał. Może poza tym, że Unity miał ma piąte miejsce, trochę e, się podniósł. E, pamiętam chyba właśnie, że to jest ze względu na to, że strasznie e, za niskie pieniądze można wy, wyrwać Unity. Nie wiem jak u Was jest, nie wiem jak jest w Polsce, ale na przykład już około... 110-115 zł kupicie nową grę w, nie wiem, gamie w Anglii. Ja, jaka cena jest w Polsce? Orientujecie się może? No Allegro, było podobnie nie chyba nie 139 zł za retail. 139? Za... Tak? tak, za nówkę. No Co strasznym się śmiać chciało, jak w promocjach na święta trafiło się Unity za 189, więc myślałem, że ze śmiechu to padnę. <laughs> no tak, i to jest, to jest gra... To już świeży tytuł, nie? Tak, no właśnie, ta gra ma, nie wiem, koło miesiąca, tak, bo on, no, półtora, chyba półtora miesiąca, bo to chyba jest początek e, listopada. E, tak czy siak, cena naprawdę poleciała w dół. Nie dziwię się tego piątego miejsca, reszta pozostaje tak samo. The Crew dalej ma szóste miejsce, jednak ludzie w to grają. Ale cena The Crew też ostro spadła, no, na łeb na stronie. Tak, le leci, leci. leci. Ja, jestem, ja, ja jestem zainteresowany, bo to jest tytuł, który mnie akurat e, interesuje, mm -hmm. ale no niech spadnie jeszcze. Tak. Wiśnia, no. nie, nie idź w tą mańkę, nie rób no, Boże, tego. Nie, jak chcę, jak chcę... Ej, no nie mam żadnych wyścigów nie, na ps Nie chodzi Kute. nawet o wyścigi albo coś, Ja nie wiem, Widzieliście filmik Kłaza, jak on poprawił tak, ja tytuł. Nie, ale co tam się dzieje wiesz, z tymi wiesz, że on wyszukuje takie rzeczy. No dobra, ale jak nagle mu pada cały AI w grze i wszyscy stoją, no to jednak są rzeczy, których nie trzeba wyszukiwać, tak? O i tam. No wiesz, no bardziej mnie zainteresował biegający łośno, no ale. <śmiech> tak, tak. <śmiech> potrafi wydozwalać wy, wy samochody dookoła, no ale to inna sprawa. Ale nie, no, brakuje mi wyścigów z otwartym światem na chwilę obecną na, na PS4. A, z otwartym uh, yeah. światem to tak, bo tak to chciałem ci powiedzieć, że masz w Club'a, którego niby w końcu połatali. Jak dopłacisz więcej, to nawet dostaniesz coś, co miało być od premiery, więc... Czyli wow, zawsze o tym marzyłem. Yeah. Nowa w ogóle polityka. Wydajmy grę, która w ogóle nie spełnia oczekiwań. Łatajmy ją nie wiadomo ile. Potem jeszcze wydajmy DLC z czymś, co miało być od premiery. Tak. Sony robi to dobrze e, ok, e, dobra więc myślę, że sprzedaż możemy zamknąć lecimy z głównym tematem e, imprezowy Sylwester gracza w co warto grać na Sylwestra e, i widzę, że ostrą rozpiskę dał e, Michał, więc w związku z tym niech Michał zacznie znaczy, no, Osta rozpiska dobrze wiesz, że no, po, głównie dlatego, że całą naszą ekipę Parkportalu mamy prawie że pod jednym dachem, mhm. ponieważ no, większość osób jest tutaj u, u nas z Poznania i na chwilę obecną większość tych osób spotyka się najczęściej właśnie w moim mieszkaniu, <głosy> <głosy> także no, trze trzeba się mieć czym zabawić. Także no na pierwszy, na pierwszy ogień może polecimy tak dość standardowo. Thinkstar nie wiem, czy graliście, czy nie graliście. -a -a -a -a. Mam na PS3. No to chyba każdy ma, ta, tak <grym> standardowo dość. Ale nie, Zresztą... jak zobaczyłem, że jest Frozen, to chciałem odkryć w sobie moją wewnętrzną, małą księżniczkę i ale, robić to. O... Ale to, to ale Frozen po polsku czy po angielsku? Po polsku i po angielsku, są dwie wersje. A super! Plus e, wiadomo, super. że ty w UK będziesz miał tylko po angielsku, a no po może być w większości po polsku, żeby jednak te małe dziewczynki się tak śpiewały. I no tak, ale, ale jak dobrze wiemy, możemy sobie piosenki ściągnąć, a PSN-a mam polskiego, więc myślę, że mam piosenki też po polsku. To jeszcze, jeszcze pytanie, czy masz te piosenki w, w Singstore? Bo to, bo to też nie bywa, musiałbyś sprawdzić ale I, od, na... i, i odkryłbyś wtedy swoją wewnętrzną księżniczkę, tak jak Jacek tak, ale Farnie. na 95% na, dobra, na 100% mam wszystkie polskie piosenki też a jeszcze jedno pytanie, sprawdzaliście ten nowy patent w Singstarze, że można śpiewać do telefonu? To działa, nie e, tak, działa? tak, ja, ja sprawdzałem i jest do dupy tak, krótko mówiąc miałem okazję to sprawdzić i w becie mhm. w, zam, w zamkniętej becie może zamknięta już... beta, ale ci zazdroszczę. Zamknięta beta, no Simpson. Wiem, wiem właśnie, tak bardzo, żebyśmy No zdobili. Żebyś no, no, no. I już w finalnej wersji, i obie są do Kitu. Co prawda, niby ten. Yy, masz, masz możliwość spadowania tego telefonu, ok, to jest fajne, no bo nie każdy ma mikrofony do SingStara, prawda? No tak. Yy, i tam niby mam możliwość e, sprawdzania opóźnienia automatycznie, ale jest po prostu tak fatalnie, tak się fatalnie śpiewa. Próbowałem, dwa razy śpiewałem. Raz śpiewałem do mikrofonów tych oryginalnych Dosingstara bezprzewodowych mm -hmm. i szło mi no, całkiem nieźle. E, drugi raz sprawdzałem na telefonie, to było tak cholerne opóźnienie i tak e, momentami przerywało e, ten dźwięk, który tam łapał mikrofon w telefonie, że no to, kurczę, bardzo ciężko było zaśpiewać coś dobrze. Jeszcze jedno tak, pytanie ale... odnośnie Thinkstara. Czy w końcu, nie wiem, coś zrobili z tym programem, tą grą, że w ogóle trzeba śpiewać, czy dalej można wydawać tylko odgłosy słowo podobne? Dalej możesz wydawać tylko odgłosy. Tak. Jej. No to super. I to, i to bardzo dobrze wychodzi. To bardzo dobrze wychodzi. Wiesz, ale przecież to nie moc, na, to tym, robią... to nie me, na me. tym polega. To nie na tym polega. To, jak grasz ze znajomymi, to wtedy ciśniesz, wiesz, to wtedy masz presję, żeby śpiewać, a nie żeby tylko buczeć, prawda? To wtedy jest oszukiwanie, ja wtedy zawsze ganię każdego, kto próbuje tylko buczeć. Także no, to, to mnie wkurza osobiście. Ja, ja tylko powiem, że ja nigdy nie mogłem się do takich właśnie, a, akurat do Sixtara e, przekonać, e, no bo te śpiewanie mi ogólnie idzie słabo. I mi tak, też. I tak, i tak to... mimo, mimo, mimo nazwiska mi idzie słabo. No tak. Eee, I nie wiem zawsze jakieś tam się trochę tak wstydziłem i jakoś tak nie chciałem. Ale powiem wam, że po paru głębszych ja chciałem, coś, Oj, to wchodzi, ja chciałem śpiewać, to ja chciałem śpiewać cały czas. Normalnie chciałem śpiewać cały czas. Po paru głębszych no tak, każdy jest gwiazdą. pamiętaj Tak. tak więc, dokładnie. więc jeżeli, jeżeli trochę wstydzicie się w imprezie po prostu wypijcie trochę i wierzcie tak. mi, że każdy będzie się świetnie tym, przy tym bawił 25, 25, 25 i od razu na ten, do mikrofonu tak, tak, do, dokładnie więc no okej, okay. jeszcze coś o synktarze czy, czy, czy lecimy dalej? znaczy nie wiem, no chyba, że macie jakieś pytania no tak to za dużo do opowiedzenia nie ma no, chodzi, czy są chodzi, kawałki ogóle, metalowe? Nie, prawda? Kawałki metalowe? No nie Slayer, Metallica, Bill co... e... jest, wiesz co jest? Co jest? jest? E... Black Sabbath Black Sabbath Paranoid Co ty gadasz? Fajnie no, Serio? Jest, fajnie. jest też Tenacious D o, Tribute. oni to są idealni. Tribute. Yeah. To, to bardzo fajnie. Ja Wam jeszcze powiem. Jesz jeszcze jest chyba kilka, tylko musimy sobie przypomnieć, albo włączyć konsolę i sprawdzić, co mam Ale to, to wszystko mówisz teraz na PS3, tak? Czy PS4? Nie, to jest i PS3, i PS4, bo no Store tak. jest jedno, nie? Ja, mam, ja, mam, ja nie mam żadnej płyty z Thinkstorem. Także to ja mam wszystkie, wszystkie piosenki ściągnięte na dysk. Yy, rozumiem, dobra, więc yy, powiem wam, że chyba star też yy, można ściągnąć na PS4 za darmo z tego co widziałem tak, jest, jest za darmo w tak, tym, że każda piosenka kosztuje pamiętasz yy, jakie to są ceny Michale? Yy, 5,75 bodajże za piosenkę kiedyś była za piątkę, także podwyższyli cenę o chamy, chamy. No, może masz, no. no, może jak masz w stanie Do, tak czy siak? nie, nie jest, nie, nie jest. No, no to koło szóstki macie piosenki jak chcecie 10 piosenek 6 dy. sześć, sześć dyszek no i, ty, i macie Sinkstara yy, z miejsca. A czy wiesz co zależy, bo jeszcze możesz no, zrobić taką opcję, że kupujesz, yy, kupujesz mikrofony z voucherem po prostu, że masz voucher na 10 piosenek. Eee, właśnie, jeszcze miałem do Ciebie pytanie, ale przecież po co śpiewasz do telefonu, jak chyba można śpiewać do swojego headseta? Tak, też można. I to chyba powinno wychodzić zdecydowanie lepiej niż do telefonu prawdopodobnie tak, szczerze mówiąc yy tylko, że... do, do, do, do PS4 nie sprawdzałem jak, jak działa Aha. tylko że to akurat jak, coś, jak chcemy tego w zestawie to musimy mieć tyle samopadów też, nie? chociaż nie, no mamy tylko mm, no nie, tak. ewentualnie headsety takie z telefonu bierzemy albo coś, słuchawka jaka też jakaś. Można. Jak. No, no, tak, no tak, tak, tak Dobra, no, to... może, no ja na przykład na początku jak nie miałem jeszcze mikrofonów to używałem takiego zwykłego po, po bluetoothie od nokii jakiegoś, jakiejś starej um, <laughs> Także no tak, działało Dobra, więc myślę, że Singstara możemy polecieć, polecić każdemu, praktycznie każdemu, prawda? Bez względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie. tak, wyznanie. Możemy polecić Singstara każdemu, każdy będzie się dobrze przy tym bawił. Lecimy dalej. Co mamy dalej, Michale? Dalej, no to chyba tak dość, no nie wiem, standardowo, rock band... Bądź gitary Hero, zależy kto co ma i kto, co lubi. Band, rog, no to wiadomo, że tutaj będzie wszystko, czyli dwie gitary, perkusja i śpiewanie. W gitary Hero najczęściej są tylko. Jak też masz tylko piosenki. Tak, no, to jest chyba zależne od wersji, jeśli dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Czy znaczy, bo ogólnie do Banda mogłeś kupić cały taki kompletny zestaw, że miałeś wszystko w jednym, tak, jedno. Nie? Tak, tak, dokładnie. A z gitar Hero było także. Podstawowym zestawiłem miałaś tylko gitarę, grę i tak dalej, a te wszystkie mhm. dodatkowe perkusje, druga gitara, bas, to trzeba było dokupić. Niestety, osobno już, nie? No, no, no. Tak, ale takie bandle też były w czwórce, w czwartej części, World Tour. A możliwe, możliwe. Tak. wiesz to, ja, ja się szczerze mówiąc nie, nie orientowałem, tutaj pożyczam, pożyczam raczej od współlokatora, od naszego naczelnego, także. Pozdrawiamy no, no, Krystiana. Inne... Tak, pozdrawiamy Dzięki. Krystiana. Dzięki. No, nie, nie ciebie. No wiem, że nie wiem. Okay, pozdrawiam, Christiana. Ja powiem nie, tak, nie, nie najlepsze Gitar Hero, jakie wyszło, to Gitar Hero 3. Kto nie przed True the Fires and Flames na poziomie ekspert, nie, nie, ja, nie, nie da się, nie, nie zna się, da się. Nie da się, nie da się. da się, da się. Jest, jest film, się? No, ja, ja wiem, że przeszli, ale przeszedł, ale przyszedł siacek? Nie, ja odpadałem zawsze w nie, połowie. Co ty? Ja po 10 sekundach. Jak tylko się pojawił, to. to, to, to, to, to, to nie, no to w ogóle. Nie, nie, yy, znaczy, powiem ci, że w ogóle tak e, Michał e, Rock Band czy Guitar Hero? znaczy wiesz co mi to w sumie obojętne bo i tak większość e, większość grałem po kilku głębszych także no tak e, e, kto by na to zwracał uwagę e, Jacku wolałeś Rock Band czy Guitar Hero? Guitar Hero szczególnie jak wyszło Warriors of Rock to już w ogóle odpłynąłem no, no i tak. Guitar Hero na przykład Metallica ACDC mm, Van tak, Halen to, to było dobre to, to, to było, było do dobre e, o, właśnie ostatnio miałem u kumpla okazję pograć w Van Halena też jest też bardzo fajna część Kilka dobrych piosenek. No. Pamiętam, kiedyś kumpel do mnie przyszedł na noc, przyniósł swoje Guitar Hero. Mieliśmy akurat wersję z Metaliką i on grał na tej gitarze od Gitar Hero, ja grałem obok niego zaraz na zwykłej gitarze i graliśmy The One Metallic i to była miaska po prostu. E, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja tylko i wyłącznie rockbanda. E, Guitar Hero zawsze mi się nie podobało, że te nutki były dla mnie... E, ja słyszałem co innego i te nutki odpowiadały mi to, ale miałem wrażenie, że na wyższych poziomach trudności to wszystko jest na siłę, że dodają dodatkowe nutki e, i to mi się bardzo nie podobało. W Rockbandzie na najwyższych poziomach to wszystko było raczej stonowane i bardziej mi odpowiadało do tego, e, co grałem. E, Właśnie to jest. Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze tak ma, małe w cenie, że e, Rockband nie wyszedł oficjalnie nigdy w naszym kraju. Tak. Nie został tak, wydany. Tak, tak. Tobie. Nigdy? Serio? Nie, nigdy. Nie. Nie. Nie. A przecież tak, tak, nas, tak. w tych sklepach wszystkich Media, Empik i tak dalej widziałem Rockbandy do kupienia. No nie wiem, ja, ja słyszałem właśnie opcję, że Rockband oficjalnie nie został wydany. W, Ale to w z, z tego co wiem, JACKU to pół roku temu, pół roku temu, e, mogłeś spokojnie kupić chyba Xbox One w Polsce w sklepach a też nie zostało oficjalnie wydane. No, to swoją drogą to też. No To więcej... my pewnie robili tak samo jak właśnie tak, z Rockbendem, tak, że po prostu tak, tak, sprowadzali. Oni, oni jakoś to tam, wiesz, sprowadzają, tak? z Jakieś tam dy dystrybucji z, z Zagramanicy, dajmy na to. A poza tym Filty Casual. Żaden rockbend, żadne gitar Hero, tylko Rocksmith. <śmiech> nie, to jest, to jest, to już jest wyższy poziom. Szczególnie no, no... na modach. Znaczy, ogólnie tak, ja polecam Rocksmitha. To jest to samo co gitar Hero, to samo co rockband tylko że z prawdziwą gitarą gra się naprawdę całe kawałki. Ale jeżeli macie do wyboru wersję PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4 albo PC, bierzcie PC. Mimo, że sam mam Rocksmith'a na PS3, to na PC macie coś takiego jak Smithy's Anvil, gdzie wszyscy gracze praktycznie w Rocksmith'a robią customowe kawałki do niego. I są tam udostępnione za darmo. I możecie się Ale spróbować, czy naprawdę dacie radę z takim trudnym To, to, jest... o, to, to, to działa na wyobraźnię, powiem Ci, Jacku. Tak, to... najlepsze jest to, że jedyne co robisz, ściągasz kawałek i wklejasz go do katalogu Rockmita i żadnego więcej modowania, żadnego krakowania, niczego. I o ten kawałek was. się pojawia na liście, no nie? I ja tym Co sposobem ty na przykład miałem 500 kawałków customowych do mojego Rocksmith'a 2014, którego miałem ja pośród tego. sobie równie dobrze mogłeś sobie ściągnąć te wszystkie, które tam są w tym sklepie ich, nie? Czy coś, Jeśli jest taki no sklep. No właśnie, to jest różnica taka, że na Smithy Anvil nie masz ani jednego kawałka, który jest oficjalnie dostępny w sklepie Rocksmith'a. No tak, tak, tak. W momencie, w którym jest dostępny okay. w sklepie Rocksmith'a, oni wszystko kasują. Tego kawałka. Okay. No, A nie masz słuchaj, masz ten, słuchaj, Jacku, bo ja pamiętam w Gitar Hero, była podobna funkcjonalność, bodajże w Worturze mogłeś komponować swoje, swoją linię melodyczną. I na przykład spokojnie mogłem znaleźć, nie wiem, e muzyka z Mario. I tutaj e też znalazłbym coś takiego? Jasne, tu masz wszystko, od metaliki po, nie wiem, japońskie zespoły z lat 70. Po muzykę symfoniczną, masz nawet zagrać, zagrać One Winged Angels w Final Fantasy VII na gitarze Kurde, w wersji to, to The Black Mage. To działa mi na wyobraźnię, bo wiecie, no w Gitar Hero no to wiadomo, ktoś jakieś tam przyciski, ale tutaj nie dość, że Wy sobie zobaczycie, jak to się gra, nauczycie się tego, to normalnie możecie, możecie to grać tak na nową sprawę, tak? I Najlepsze to, jest to, że. To działa mi strasznie na wyobraźnię teraz. Najlepsze no, no, no. jest to, że w porównaniu do Rock Banda i Guitar Hero nie masz jakiejś chorej liczby, nie wiem, nut do zagrania, jak na przykład właśnie o Guitar Hero mówiliśmy, gdzie w trójce w True the Fires and Flames, nie, to, to w pewnym momencie na było. początku, gdzie w oryginale nie masz tylu nut, to po prostu w Guitar Hero cię ci walało tyle kolorów, że nawet ci z ekranu wyskakiwały i nie wiadomo po co je naciskałeś, no nie? Po prostu 300 guzików na epilepsja, te sprawy. Gdzie na normalnej gitarze grasz tylko na przykład 15 dźwięków na zmianę, no nie? A tam nagle, nie wiem, 300 w ogóle skaczących po strunach kolorów, no nie? No, mm -hmm. w RockSmithie tego nie ma. Maksymalny poziom to jest taki, jak jest oficjalnie grany przez zespół, no nie? I tak jak mówię, podstawka jest zarąbista, nie nauczy Was grać, ale nauczy Was podstaw. I jeżeli gracie mody, to jest rzeźnia po prostu. Macie wszystko, no nie lubicie, nie wiem, Snoop Doga, jeżeli jest tam jakaś partia gitarowa w jego kawałkach, będziecie mogli ją zagrać. Metallica, Iron Maiden, Slayer, nie wiem, Megadeth. X-Japan, BZ, Yui, nie wiem co tam jeszcze jest, ja nie wiem. No, okay, wszystko. Jasne. W każdym razie, w każdym razie wszystko. Wszystko, tak. wszystko. Czego nie ma w Smithie na modach, to nie istnieje po prostu i to wymyśleliście. No tak, ja, ja jeszcze chciałbym wrócić do i Guitar Hero. Która, która w ogóle gitara Wam się bardziej podobała? Która perkusja Wam się bardziej podobała z Guitar Hero czy z Rockbanda? Znaczy, to w sumie jeden ja, pies. Ja się, tak ja się nie wypowiem, Aha. <głos> szczerze mówiąc. Y Jatku, czy grałeś na jednej i na drugiej? To jest jeden pies, to jest ten sam plastik. To po prostu no właśnie nie. inaczej właśnie wygląda. Nie. Oczywiście, że nie. No, Zde Ja ci mówię, że serio, tak. dm mojemu kumplowi, który był maniakiem, gitar Hero, gitar z Rock Banda, nawet się nie zorientował, że to jest z innej gry. To wszystko dalej działało, to było to samo, ten sam plastik, tak samo, klawisze. Wiadomo No tak, to... tylko że. No dobrze Jacku, tylko że tak, jeżeli chodzi o gitarę, to z rockbanda nie klikała, a z gitar Hero klikała. Wiesz o co mi chodzi? Jak... Żyłem w kłamstwie, o nie zauważając tego przez całe moje życie. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli przyszedłem całego yy, rockbanda, na gitarze z rockbanda, a później dostałem gitarę z gitar Hero, nie mogłem się do tego przyzwyczaić, a jeszcze klikało mi to cały czas, nie mogłem na tym grać, po prostu tak się do tego przyzwyczaiłem. Znaczy, wiesz, o tego klikania praktycznie nie słyszałem, bo muzyka na fulla, gitara jeszcze na no, tak głośniej. No, no, muzyka no, na 10, no. gitara na 11 i po nocach gram metalikę, albo, tak jak mówiłem, moją ulubioną część gitar Hero 3 i zasuwam True the Fires and Flames, nie wiem, Welcome to the Jungle, Slayera, w ogóle. Hmm. Dalej będę to powtarzał, że Gitar Hero 3 ma najlepszą ścieżkę dźwiękową z takich właśnie gier muzycznych, najlepiej dobrane kawałki, tam było wszystko. Nawet Ale w, w, w Simsta, że masz ten, ten Nations D. No dobra, o, no to Star no. będzie drugi w takim razie, jak mają A eee, Aczkolwiek tak. w Van Halen też jest e, jeden kawałek, Ten Nation's D. Jest e, master of the Chociaż wkurza mnie w tych powiedzieć. grach, że w ogóle zrezygnowali z levelowania albo jakiejś historii. Bo jeszcze jak Gitar Guitar Hero, wiadomo, była historia, którą się tam przechodziło, żeby odblokowywać nowe rzeczy. Tak później grałem w któreś w Guitar Hero, już nie pamiętam które, to praktycznie nie było nic. Tylko się odgrywało kawałki, więc... Tak, no tak. Średnio to było. E, ja jeszcze powiem. Wie, wiecie, że na przykład w rok będzie trzy były jeszcze kalisze? Wiem. Miałem ale... okazję się pobawić, ale. No tak, to niestety tak. Miałeś okazję się pobawić? Średnio najeża, według mnie. O, średnio najeża. Serio, klawisza? Tak, że. Tak, tak, tak, tak. kilka Keyboard? guzików na krzyż, tak. tak jak w Deep Purple na, na przykład jest. No kurde. Już nie, nie pamiętam jak on się tam nazywa, ale on gra na klawiszach. Normalnie masz klawisze tak, jakbyś miał wycięty, wycięty fragment pianina, tak? I okay. sobie tam grasz tam, nie wiem, 10 przycisków czy 12. No wiesz, to Czego jednak tylko jest trochę do tego Nie, no, nie działają jasne, jasne no to, to, to dla mnie było dosyć ciekawe ciekawa sprawa, no Rock Band doszedł do trójki gitar Hero doszedł chyba bo bodajże do szóstki ale głowy nie dam, do piątki Dzień ja się trzymam by dalej na Warriors of Rock żeby sobie kupić już tak jako własne własne no, teraz to można kupić za frytki no i co jeżeli chodzi o perkusję to no mi na przykład stopa padła w w Rock Bandzie jedynce one były takie dosyć słabe później w Rock Bandzie dwójce były lepsze E, tak czy siak? E, myślę, że to nie, jest, to nie są gry dla każdego, mimo wszystko. Jeszcze nie jedno tak... pytanie, Krysten, bo jak grać no. Rockbanda długo, to no. czy są tam jakieś właśnie kawałki heavy metalowe, hard rockowe? Bo przeważnie jak jest jakiś pokaz Oczywiście. właśnie. Tak, tak. No, rockbanda to są bitelsi, takie spokojniejsze nuty, nie? O, Ale właśnie. właśnie jak gitar Hero pokazują, to wiadomo, pompa, ogień w ogóle, szatan, mm, tak, i 30 tak, tak, demonów. E, ja jeszcze, ja jeszcze, jeszcze dobrze że powiedziałeś o Beatlesach, bo wiesz, Band The Beatles i wprowadza opcję, że można grać na trzy mikrofony i każdy gra co, każdy śpiewa co innego. To było do, do, dosyć ciekawe. Miałeś jedną piosenkę, ty byłeś jednym, ja drugim, po McCartney i tak dalej, każdy był innym i, i sobie śpiewał. Jedną piosenkę śpiewaliśmy sobie Yellow Submarine oddzielnie i, i to było dosyć spoko, to było coś nowego, odświeżonego. A, A jeżeli też chodzi... były walki na solówki, jak w gitar Hero na Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tutaj, tutaj, tutaj czegoś takiego nie miałeś. E, tu miałeś na przykład szkołę perkusji, to w dwójce było, e, mogłeś swoje solówki robić, później je w, w, w kłaść do, do gry. Jeżeli chodzi o muzycznie, to, mia to miałeś jacko. oczywiście, że była Metallica, e, ja pamiętam doskonale Deep Purple, Red Hotów, e, z takich cięższych klimatów, nie pamiętam. Ale wierz mi, że, że były. Może one były raczej lżejsze, ale, ale e, dla mnie Rock Band był o tyle fajniejszy, że na przykład miałem trzy albo cztery Piosenki bardzo fajne, mało, mniej znane, ale bardzo dobrze na przykład skomponowane do perkusji. I one były świetne. Uwielbiałem je grać na perkusji. Miałem tak samo z gitarą. Miałem specjalne utwory do gitary. I. E, one są do, tam w miarę popularne, a ja ich do końca jeszcze wtedy nie znałem, ale na gitarze grałem się ich, ich po prostu świetnie i tylko chciałem je grać. Więc to trochę pod innym kątem było, by, by było patrzone. Ale, ale ja dalej uwielbiam bardziej Rockbenda. A wracając do naszego tematu, ja twierdzę, że to nie są i tak gry dla wszystkich, jeżeli chodzi o imprezę. Nie, jak najbardziej nie. Trzeba mieć pewne jednak zdolności motoryczne, żeby w to grać. Tak, jak dałem jakieś tam znajomej znajomej i, i ona, ona nawet nie, ona trzy nutki miała wtedy i ona nie wiedziała w ogóle jak do tego podejść, więc to chyba też nie jest gra dla każdego, bardziej dla facetów mimo wszystko tak mi się wydaje. Ewentualnie dziewczyna może pośpiewać, prawda? No nie robić się do tego, żeby no. mieć łapę, tak jak moja dziewczyna, nie ma takiej łapy jak ja po prostu do grania i ona całą swoją dłonią może ogarnąć może 2,5 klawisza z tej całej gitary do rockbanda, środku do Guitar Hero, a tam tych klawiszy jest więcej, więc potem już ma tylko problem. Nie? No tak. E, tak, więc, ale, ale powiem wam, że z tego typu rzeczy imprezowej, bo to jest miło wszystko imprezowa, miałem największą zajawkę, miło wszystko. Ja osobiście. No to nie, to ja, ja chyba bardziej na e, Singstara, ale teraz myślę, Aha. że zostaniemy dalej w tematach muzycznych. E, kolejną grą, jaką tutaj e, ja przygotowałem, no to jest e, też Hero, tylko że DJ Hero, którego teraz już naprawdę można wyłapać za, sorry, za cztery dychy na PS3 e, z konsoletą. Gitary, e, DJ Hero. To, jest, naprawdę to są drobniaki, ale mhm. gra wymiata tak naprawdę. Jeśli jeszcze ma się dwie konsolety, dodatkowy mikrofon, to tak można ostro cisnąć w niektóre piosenki, że to naprawdę aż, aż przyjemnie. W szczególności właśnie, kiedy można robić takie batle. I naprawdę jedynym minusem, moim zdaniem, jest to, że nie można. Zmiksować dwóch samemu, wybrać sobie dwóch piosenek, które by się jakoś tam automatycznie miksowały. Tego mi najwięcej, najbardziej brakuje w tej grze, tak naprawdę. Bo tak to obie części no, są spoko, moim zdaniem dwójka jest fajniejsza niż, niż jedynka zresztą, ale mówię, no, brakuje, brakuje takiej większej swobody, że można by było samemu sobie pomiksować coś. E, Jacku, grałeś to w ogóle? Ja grałem, hejtowałem, ja jestem na nie jakoś. Nie, nie podeszło mi DJ Hero w Portland, właśnie do gitar Hero Rock Bandar. No Oczywiście, co no jest jest specyficzne, jakby, Kurczę, nie wiem jak to nazwać, ale no mi na przykład się w to fajnie śmiga, tak że tak trochę pomachać tym, tym dyskiem i poprzesuwać ten e, suwak i no jest ten no, Muzyczka też jest nawet, nawet w porządku, taka typowo klubowa, prawda? No to dlatego może też ci Jacek mogło nie podejść, ale. Ogólnie gra moim zdaniem na, na plus całkowicie, w szczególności, że naprawdę można ją wyłapać za grosze. Ja mam pytanie, żeby na, nauczyć się grać na, na tym, to od razu wchodzisz w pierwsza piosenka zagrasz, czy musisz trochę... Yy, wiesz co... Trzy piosenki już ogarniasz, tak przynajmniej na, na easy, nie? Okej, okay. a, a te wyższe poziomy trudności są nie ciężkie? Nie grałem. Aha, aha. S s są ciężkie, to znaczy, widziałem jak, jak znajomy grał. Są inne w porównaniu do gitar Hero Rock Banda, gdzie po prostu dostawałeś no więcej tak, klawiszy, do a tutaj tych klawiszy nie masz więcej, tylko to jest bardziej skomplikowane, że jak na przykład masz suwak do przesuwania lewo-prawo i skreczowania, to... Po prostu musisz więcej go szybciej przesuwać, tam od razu zaraz zacząć skreczować, przełączać piosenki, jakiś guzik nacisnąć mhm. przy tym. A znaczy tak, na przykład na przykład masz tak, że masz, masz trzy przyciski na, na tej płycie, mhm. e, plus suwak do, do skreczowania i masz tak, że e, na tym poziomie jakby na easy, bo jest jeszcze beginner, gdzie po prostu masz, e, sobie nie wiem, chyba jedno, jeden klawisz do wciskania czy coś. Tam na, e, czy tam cokolwiek wciśniesz jest dobrze, nie? jest jak Beginner momentach. Guitar Hero, gdzie jak no, grałeś, to tak, tak, miałeś tylko jeden takiego. guzik, nie? Że tylko strumowałeś na nim. No, no, no, dokładnie. E, no to tam po prostu masz, e, masz ogólnie, że na przykład masz skreczowanie, że musisz, e, jest tak, albo musisz skreczować, to musisz wcisnąć dane przyciski e, do tyłu, do przodu cały czas e, tą płytę, mhm. albo już w wyższych poziomach musisz skręcać w odpowiednią stronę, że na przykład masz, część masz do przodu, część masz do tyłu plus jeszcze przesuwanie suwaka żeby to wszystko szło w danym w danej jakby rynnie nie wiem jak to nazwać szczerze powiedziawszy mhm. no tak także no już później, już później jest oczywiście hardkor, żeby, żeby to ogarnąć plus jeszcze masz takie pokrętło coś jak w gitarach w gitary hero macie no jest taka wajcha po, jest, po, jest, jest, jest. Łami. No, to, że, że, że, jak? Łami. Chodzi ci o tą wajkę? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No, że tam zmienia no się trochę tak. dźwięk. Nie? Jest, jest, jest. No, tak. no No, to jest właśnie coś takiego, tylko, że tam jest takie pokrętło. Ale to, ja, to, no... to bardziej poleci dla nowego jakiegoś Guitar Hero, czy DJ Hero? Wiesz, co moim zdaniem, no, obie są gry całkiem niezłe. W szczególności, że no mówię, DJ Hero jest dość tanie i myślę, że jeśli ktoś sobie je weźmie tak, żeby sobie pograć trochę, żeby posłuchać tej muzyki, która tam jest, żeby się pobawić myślę, że nie będzie zawiedziony aczkolwiek no nie jest jakaś tam oszałamiająca ta gra Ale to jest mniej imprezowa chyba gra niż gitarki. No trochę mniej, no wiesz, no na przykład jeśli kupisz sobie dwie te konsolety, no to jest jest słoko. no zawsze wiesz może być tak, że jeden sobie coś tam macha nie, a drugi, a reszta się bawi mhm, no też tak. No tak, tak, tak. Bo tam kawałki są całkiem spokojne. Kawałki są dość, kawałki dość, są, fajnie, dość tak, fajnie zmiksowane. Tak, tak. Kawałki są całkiem spokojne. Ja, ja widziałem, ja w ogóle grałem w to, ale w demo. Nie miałem tego no. wszystkiego. Grałem w to napadzie, bo wiem, że można było, było to do ściągnięcia. No napadzie padzie grało mi się trochę dziwnie. Już, już kompletnie e, nie pamiętam, e, jak ja na, na tym grałem, ale wiem, że właśnie muzyka była tam całkiem niezła. No, no tak, no mówię. Kawał, kawał, kawałki są bardzo przyjemne. No dobra. To... Mnie się bardzo podobały miksy z JMZ które były właśnie w DJ Hero. Tylko nie pamiętam, czy w jedynce, czy dwójce. Je właśnie no, nie, właśnie próbowałem ogrywać. Bo nie, bo nie pamiętam listy. Próbowałem je ogrywać właśnie. Lubię bardzo JSI, ale no niestety to co jest stanie przy tej konsolecie mnie jakoś tak nie złapało. No nie, nie, nie dla każdego gra, prawda? Tak. No mówię, moim zdaniem jest całkiem spoko. No nie każdemu się może podobać, ale no... Plus nie w to nie pograją. Taka no, nie, smutna ciężko, prawda. No. Tak samo jak Gitar Hero albo Rock Band. Nie ma opcji dla daltonistów, e. która jest na przykład w Rocksmithie. Nie ma. E, dobra, więc e, możemy powiedzieć o następnej grze, którą chyba wszyscy mogą pograć. E, tak, ewidentnie wszyscy. Ewidentnie wszyscy. Szkoda tylko, że niestety została wycofana z produkcji na chwilę obecną i nic nie można do niej dokupić, żadnych tych bazów ani nic. Ups, spoiler. Tak, no, no, spoiler. O, spoiler po tak. No nie, Chcieliśmy powiedzieć na sam koniec. No. Nie, ogólnie chodzi tak jak już Jacek wspomniał, że chodzi o baza którego wyszło na dobrych kilka części już od PS2, prawda, gdzie te bazery jeszcze były na, na kablach mhm. później już były wersje bezprzewodowe ja akurat mam na tyle szczęście, że mam te wersje bezprzewodowe I gra jest, nie powiem, świetna jest taki ubaw przy tych pytaniach momentami że naprawdę jest jest się z czego pośmiać w szczególności, że no, nie należą te pytania do łatwych, to, to trzeba, trzeba przyznać eee, bardzo żałuję, że niestety e, zostały wyłączone serwery tej gry, ponieważ jeszcze Uuu. do niedawna znaczy do niedawna, do jeszcze tak jeszcze dwa lata temu można było sobie pograć e, w quizy zrobione przez normalnie przez ludzi e, z całej Polski, bo ja, mam, ja mam akurat tą wersję polskiej quizy i naprawdę to była świetna opcja. Tam na przykład były, nie wiem, dokończ przysłowie, dokończ tekst piosenki, nie wiem, o reklamach. Kurde, przecież to tyle tego, tyle tego ludzie narobili. Ile, a ile było pytań o grach? To jest, to jest świetna opcja i naprawdę wielu rzeczy można było się nawet dowiedzieć. także Szkoda, szkoda. Jest tak, jest, jest bardzo szkoda. Mam nadzieję, że to może wznowią. Byłoby, byłoby świetnie. W szczególności, że kurczę, teraz zestaw gra plus bazery to na alekdo dochodzi do, nie wiem, do horrendalnych cen 405 zł za zestaw. No chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Przynajmniej tak, tak było jak kiedyś sprawdzałem, że po 400 zł chodzą bazery bezprzewodowe z grą. Wow. Znaczy wiesz, jeżeli faktycznie serwery są wyłączone, to te, tego już w ogóle dawno nie produkują, a tego nie ma w ogóle, bo na nowych konsolach tego nie ma, więc jakimś rare'em to w pewien sposób jest, prawda? Więc no tak, no ja mam na tyle szczęścia, że zaopatrzyłem eee. się swojego czasu w ten zestaw. Słuchaj, dam ci 500 zł, wyślesz? <laughs> Chciałbyś. Za chwilę A. sylwester. A, hamstwo, hamstwo. A. E, tak, ja grałem w baza. Świetna, świetna sprawa faktycznie. Tam chyba nawet do 8 osób można było grać, prawda? Tak, tak. No, trzeba, trzeba dwa podłączyć dwa, dwa, dwa, tak. te zestawy e, pewne, pewne. Tak, tak, tak, dokładnie. Naw, nawet ostatnio, tutaj taka kryto reklama mała, na podparty, które organizowaliśmy w środę tydzień przed świętami. Mieliśmy okazję podłączyć właśnie osiem bazów, ludzie się świetnie bawili. Także jest sprawdzone info, da radę. Da radę. Fajnie, fajnie. E, ja w to pograłem faktycznie, pytania są e, trudne. E, w, pewien, w pewnym momencie, naprawdę jak pograłem w to naprawdę dużo, coś tam zaczęło mi się już powtarzać, ale opcja, że właśnie z serwerów bierzecie sobie. I macie nie, mieliście nieograniczoną ilość pytań to było świetne. Szko, szkoda, naprawdę szkoda, że w sumie trochę z, zabili już te, te no, niestety, tego tak. baza, tak. E, I polecam, no, słuchajcie, no, dosyć droga impreza, tak? 400, 500 zł, szczególnie dla osób, które nie mają, a jeszcze mają PS trójkę na przykład a, a nie mają tego, no to, to będzie trudne. Sa, sam jestem ciekaw, ile to kosztuje, może, może po odcinku sobie sprawdzę tak z ciekawości sam dla siebie. Ale zabawa przednia i to jest zabawa dla każdego. Dla mamy, dla Dokładnie. babci, dla dziadka, dla sześcioletnich, no może sześciolatek, no sześciolatek, może mieć problem, ale, ale, ale naprawdę jest to dla każdego. I dla Daltonisty też. No. Dokładnie. E, żeby nie było. E, Jacku, grałeś w bazy? Nie, niestety nie, ale A... widziałem na Hyperze, jak jeszcze latał. Nie wiem, czy dalej lata ten kanał. Hyper już, nie. Chyba Hypera już, nie, już nie ma? Chyba już nie. nie ma, nie ma, już dawno nie ma no pamiętam, że jak byłem młody i ten program po startował, to właśnie pokazywali baza na takich Fajne. właśnie krótkich tak. skitach no. no i wiadomo w centrach handlowych często była wystawka z bazami i mm. ludzie sobie pogrywali sam nie grałem, ale widziałem, że było całkiem ciekawe no i pytania no. były różnorodne tak, tak, tak, tak, tak oczywiście, tylko że wiesz, no jak grasz dajmy na to, nie wiem e, e, czwarty miesiąc e, co weekend, to wierz mi, że w pewnym momencie będą się pojawiać te pytania Wiadomo, Tak, no powtarzają się, nie, nie oszukujmy się, no, prawda? Więc, więc osoba, która ma tego baza pół roku, no może, może jej pójść trochę lepiej niż ty, którego nie masz, chyba, że ściągniecie te pytania z internetu, no ale niestety w internecie, internetu no, w już niestety. nie ma, więc tak, więc do, dobra Michale, co tam jeszcze, w co można jeszcze grać na Sylwestra? No to chyba tak standardowo myślę, że żadna taka większa impreza we wspólnym gronie nie obejdzie się bez porządnego napierdalania po moddach. Także no co tu dużo mówić, no możemy to zrobić między sobą w realu, tylko że wtedy no uszczerbek na zdrowiu myślę, że nie jest tego warty. Yeah. Dlatego myślę, że spokojnie gry typu Tekken, Mortal Kombat, Injustice, Guilty Gear, Persona, Street Fighter, Street Fighter, mm, co tam An, a na przykład uh, UFC albo Fight Night? No też można, kurczę, No. no. Wsz wszystko jest dla ludzi, prawda? Tak. To, tak. Są to są tytuły, które się sprzedają świetnie, w szczególności w gronie męskim, mm -hmm. e na, na, na tego typu jeszcze no, Bo nie, nie oszukujmy się, no, no, faceci lubią się lać po młodych. Tak. E jeszcze kiedyś była taka dobra biatyka, Soul Calibur. No, ale też, jest, też, też też. No, no ale jest. Ale nie jest już dobra. Moim zdaniem już nie jest dobra. To była jedna z pierwszych gier, jakie kupiłem na PS2, kiedy sobie kupiłem. To był Soul Calibur i Final Fantasy 10 część druga. E, to była pierwsza gra, którą kupiłem na Dreamcasta. To była pierwsza część Soul Calibura. Rewala. Chyba było Soul Edge wtedy. Nie, nie, nie. Był Soul Calibur pierwszy, a jeszcze wcześniej był jakiś właśnie Soul Soul Blade. Chyba Soul... Co, coś takiego było, tak. Ale, ale była najpierw pierwsza część Soul Calibura na Dreamcasta. Pamiętam, e... to była chyba jedyna gra, gdzie kampania uwzględniała w ogóle tworzenie własnej postaci oraz levelowanie jej. Że można było zmieniać jej bronię, polepszać jakieś tam staty czy coś. E, znaczy, jeżeli... Kurczę, już do końca nie, nie pamiętam, ale wiem, że w dwójce miałeś duże, większe możliwości kustomizacji, a w jedynce nie wiem, ale, ale bardzo, bardzo możliwe, że tak było. E, tak czy siak, tak e, lubimy się... E, ja, ja w sumie... Lubię biatyki, lubię biatyki, aczkolwiek nie lubię, jak koleżka przychodzi i jest jakimś, jest, jest naprawdę dobry, bo ja nie mam szans. Ja to lubię na przykład, ja lubię. Ja, o, powiem tak, zacznijmy od początku. Ja nie lubię, kiedy walka jest jednostronna i tak na przykład, nie wiem, battlefield, biatyki, nie wiem, sportowe albo coś, że jak ja jestem zawsze górą, że jestem lepszy od przeciwnika, to ja po prostu nie gram. Bo ja tego nie lubię, że ja będę kogoś kosił z palcem w nosie, nie patrząc w ogóle grając stopami, no. Po co mi to? Gdzie tu e, Tam, to, to jest świetne. Wiesz, jak się na ciebie wkurzałem, że e, przegrywam cały czas i w ogóle. Ja na przykład e, ostatnio czasie świąt mnie tam znajomy zaprosił, że mieliśmy okazję pograć w gronie tam w czwórkę ze znajomymi w, w Takana na, na Xboxie. Którego? i Którego? W tak, turnament, dwójkę. No, to, to, to jeszcze dobry, no. <gry> e, no, to tak by mi więcej wyglądało to, że tak, no tam e, oni tam sobie grali w trójkę i tak e, jak ja dostawałem padę, no to mm, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i tak wszyscy, wszyscy lecieli. E, w którymś momencie tak nawet poleciałem, że a tak uznałem, tak, z ciekawości, ciekawe, czy mi wyjdzie. E, kumpel wziął e, taga, czyli miał dwie postacie ja sobie wziąłem jedną. Mm -hmm. No tak, tak trochę mu nie poszło, jak już się wkurzyłem, to... No tak. No, no. dobra, ale ja wracając, pozdrowienia dla, dla Maćka z, z mojej strony. Aha. Wracając do mojego no. wywodu. Wolę, jak przeciwnik jest silniejszy, tak jak w Battlefieldie, że na przykład, nie wiem, na pewno gram przeciwko nie wiem, 20 prosom, a ja mam samych nubów. bo to, to jest ciekawiej, bo trzeba się bronić, trzeba kombinować i tak dalej. Więc po prostu powiem tak, człowiek czuje się jak Goku, kiedy tłuk się z frezerem. Mimo, że cały czas zostawał w ciry, to jednak go pokonał, ponieważ stał się w pewnym momencie lepszy, no nie? I ja właśnie to lubię, że tłukę się z kimś silniejszym od siebie, ale w pewnym momencie ja zacznę coś tam, nie wiem, trochę lepiej grać, zacznę go pokonywać, zacznę coś tam kombinować i w pewnym momencie ja zacznę wygrywać. I to jest według mnie lepsze niż takie wygrywanie od samego początku, ponieważ wtedy mam przynajmniej świadomość, że stałem się jakoś tam lepszy, no nie? No ale tak, to też się stałeś lepszy. Tylko, że... Od samego yy... początku. Tylko, tak. że... Yy... Jacku, ja Ci powiem jedną rzecz, bo ja akurat... Ry... Rywalizacja to jest to, co uwielbiam. Na przykład mam znajomych, którymi niezależnie od tego, ile będę grał, ja wiem, że oni nigdy nie będą ode mnie lepsi. Nigdy. Eee, tak, I to, i to jest właśnie ee, dobre to, co napisał ee, Michał. Dokładnie chodzi mi o Fifę. Ja mam znajomego na przykład, z którym, z którym gram... Wow. Oddajmy na to pięciu części co rok. I on jest zawsze ode mnie gorszy. I ja wiem, że on nigdy w życiu nie będzie lepszy, niezależnie od tego, ile, ile będzie grał w tą FIFA. Ponieważ ja mam wrażenie, że poza tym, że trzeba, trzeba mieć... E, może tak, trzeba mieć po prostu jakiegoś skilla, którego trzeba sobie też w pewien sposób wyrobić, ale niektórzy nie mają potencjału do tego, żeby ten skill był na jakimś wyższym poziomie. Na przykład ja. Takie mam wrażenie. Znaczy ja akurat... Ciebie to nie wiem, a nie, no w Killzone idzie ci całkiem nieźle, więc... No ale to Killzone, Killzone to nie FIFA, jest znaczy, nie, nie, kolej, kolejnie e, słaby e, g... tak, w gry sportowe. Tylko, jeszcze, tak, są. tak, tylko e, ja mówię ogólnie, mam dużo znajomych, którzy na przykład jak podejdą do FIFA to oni nie, nie umieją w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co jest na padzie już nie, nie mówiąc w ogóle grać, w ogóle mieć bramkę, ale oni do tego nigdy w życiu nie podejdą, akurat gry sportowe, akurat gry sportowe bo nie oszukujemy się, w Destiny może grać każdy ale w FIFA już nie, tak. FIFA ja, nikogo. Gold 3 najlepszy. O Boże Jacek. No tak. Nie. <laughs> Kto nie grał w Gold 3 ze znajomymi, ten nie wie, co to, to życie. Ja jeszcze to doskonale jest... pamiętam, jak gwiazdki robiłem, która, znik... która wchodziła do góry, znikała i pojawiła się przed brąbieniem. Tak, to jest doskonale najlepsza gra sportowa. Pamiętam. Miała lepsze efekty pogodowe niż większość gier, które mamy teraz, dostępne na PS4. Strzał no nie. I Było za darmo. Z banana. Z banana. Albo, że biegało się po jakimś, nie wiem, mokrym boisku, nagle piorun walił w boisko i wszyscy, co byli w wodzie, zostali porażeni. Tak, pamiętam to. Łącznie z bramkarzem. Tak, Ta, doskonale pamiętam. To, tak, to było świetne. To było to banany, bardzo dobre piłka, która znika, jak już mówiłeś. Niemcy, którzy mieli jakąś piłkę Tornado czy coś takiego. Mhm, tak. To było e, mega. Tak. A e, poza tymi grami sportowymi, no bo sportowymi no to chyba głównie FIFA, prawda? Bo, bo tylko ja na przykład ja miałem imprezy u, u siebie. FIFA, FIFA, NBA, no to UFC A, też, też można sobie NBA. podciągnąć w sumie. No tak, bo bo właśnie ja miałem na przykład imprezy na cztery osoby, robiliśmy sobie taką małą tabelkę coś tam, coś tam i każdy wziął brał oddzielny klub i sobie w FIFA graliśmy jakimś tam tryb imprezy nawet był kiedyś ten tryb, nie wiem czy dalej jest ten tryb teraz wszystko online, można fajnie sobie grać, ale, ale to pamiętam właśnie, że Fifa no z tych gier sportowych, a na przykład co myślicie o sport, Sports Champions to się chyba bodajże nazywało mam, chodzi ci o tę namuwa, namuwa, tak, tak. No w sumie też, też jakby nie patrzysz się nadają. są tak samo jak y, den Stary, prawda? To są grami tanecznymi, też namowa A, no właśnie, właśnie, właśnie. Ja, ja powiem wam, że jeżeli chodzi o te gry taneczne, to miałem tą samą sytuację, co z tym starym Bez alkoholu ja wst wstydziłem się do tego podejść. Wystarczy, że wypiłem i po prostu, nie dość, że śpiewałem, to jeszcze mogłem tańczyć, jak, jak, jak normalnie tam mi pokazywali, jak mam tańczyć. To, to, to jest bardzo dobre i faktycznie to się nadaje świetnie nagraje imprezową. Tylko można się trochę przy tym namachać, mimo wszystko. Tak, tak, to trzeba przyznać. A wiesz, jak się można, trzeba namachać przy e, tym, przy rok będzie, jak się gra na perkusji? To jest ciekawe. Tak, też, też, też. W szczególności po, po kilku głębszych, ale tak, to tak, powiem, tak, tak, zdziel tak zdziela gardło później. Tak. Jak w szczególności, jak ze znajomymi powtarzyliśmy 20 razy Ring of Fire, na imprezie to, Aha. tak? To, to, nie trzeba to, to, to było ciekawe. rok będzie w, w Gitar Hero nie męczy się ten, kto gra na basie tylko. <laughs> tak. A y, wiecie, że w Gitar Hero jest dodatkowa opcja bas, że, y, basu, że masz pustą nutkę. Wiecie o tym. No to puste nuty yy. masz na każdej gitarze. Od gitar dlaczego... Hero 4 chyba. Możesz grać puste nuty. Bo tak to nie było pustych nut. Znaczy, wie, e, wiesz co, nie, nie było, no właśnie nie było, w... no tak, ale bas tylko ma puste nutki. E, normalna gitara nie miała pustych nutek do, za, do, do zagrania. Znaczy właśnie chyba od World Tour już było, że jak normalnie było w kawałku pusta nuta, to się po prostu ten... Tak, tylko, że miał tylko i wyłącznie bas na swojej linii. Jadu. No może. Na 100%. A rock band e, nie miał nic ciekawszego, nie, ciekawego dla, dla basu. Dobra. E, chłopaki, czy coś jeszcze e, mówimy? Czy zamykamy pomału temat? No, a gdzie Pięć. ten? Kąciko Nintendo. Jak mogli się zapomnieć? Jak że już... co, że niby Smash Bros'y i tak dalej. No, mordoklepy, Smash Bros. Naj... No, ale... Najlepsza party game ever. Ewentualnie Mario Kart. Jako najlepsza wyścigówka na No to jak już tak na mówimy, no to jeszcze, to jeszcze jak na imprezę no to nie wiem, Nation Racers, oh Boże. CTR, też... Crash Team Podróba, Racing. Podróba tego, Smash Crash Bros Racing, wersji tak. Sony, czyli ten All-Stars PlayStation Battle Royale które było nawet za darmo niedawno. No tak, tak też. też Bardzo też, też miła gierka, dopóki się nie pogra tym kotem, bo jak już ktoś zacznie grać tym kotem, to już nie chcę patrzeć na w ogóle ten tytuł. Kotem? Tym kotem? Toro? To, to, to, to? Tak? Chyba tak. Ten no ten przecież on jest słaby. On jest no słaby. właśnie, on tak zepsuł grę, że masakra. Z tymi postaciami <laughs> przechodziłem, jak ta lala zadowolony, że tu mogę coś, potem biorę Toro. I jest taki, e, Co on tam robi? w ogóle? No. Wnieście go, powinien umrzeć. No, ale Sackboy też nie był lepszy. No, też, też słabe. Sack... No, nie, dobra, nieważne. Sackway. <laughs> e, dobra, e, słuchajcie, myślę, że temat główny mamy opracowany. E, powiedzieliśmy chyba o tych na, najlepszych gierkach. w tyłu... Jeśli o czymś nie powiedzieliśmy, to napiszcie nam w komentarzu, co pominęliśmy. E, Może tak będzie najlepiej. No, tak, ale wydaje mi się, że wszystkie te ważniejsze tytuły jednak Jest powiedzieliśmy. Jest coś, co pominęliśmy, ale mamy w tematach kulturalnych. Też. Też, tak. też, też, też, też. W związku z tym, e, no słuchajcie, zapraszam Was do komentowania, jak, jak chcecie, e, wiecie, gdzie nas znaleźć, e, komentujcie pod odcinkiem, zamykamy ten temat, polecamy te gry, e, naprawdę dadzą Wam dużo e, radochy i mogą, r, e, że tak powiem, nagrać Wam każdą imprezę. E, dobra, przejdźmy do te, tematów growych. E, Jacku, e, wybierz sobie, co chcesz, e, o czym chcesz mówić. No właśnie tak widzę, że na rozpisce mam pod dwoma tematami napisane hashtag nikogo, więc to pewnie Wiśnia chciałby bardzo usłyszeć o tych grach. Ja, ja myślę, że to z dedykacją dla niego. Tak, z dedykacją <laughs> dla Wiśni specjalnie powiem o Tales of Xilia 2. No świetnie, to wybaczcie się, ja się w tym momencie. No... Nie, no, no dobra. Nie będę taką świnią. Nie, no, nie nie, no, no, no dawaj. no, mów, mów, bo, bo Wiem, że, że to są twoje tematy, także so, myślę, że też, też na pewno ktoś, myślę. ktoś będzie chciał usłyszeć. No to nie wiem, wybierzcie liczbę jakąś, od 1 do 7, to... Nie, dobra, może nie. Nie, no. Tam się nie przeszedłem. Dobra, będzie o Starbound. W ramach rekompensaty, żeby wiśnie nam tu nie zasnął, bo wiemy, że Oj, jest tak. zmęczony. Czyli tak, Starbound to jest coś w stylu Minecrafta, tylko według mnie lepsze. Ponieważ. Eee, bardziej, bardziej chyba w stylu Terraria. No ale Terraria też jest właśnie w stylu Minecrafta, przecież, tak? No, trochę. Czyli wyjść jest, do świata a, i a, niby, wszystko, to... się łączy, no wszystko się łączy, to wszystko się łączy, tylko inaczej. To dalej żyt, są gry, tak jakby samo. 2D. Tak. Minecraft też można powiedzieć, że jest 2D, bo wiadomo tam klocki, tam to dużo 3D, tego nie ma, no ale tak jak w Terrarii oraz w Starboundzie, wszystko widzimy z boku tak naprawdę, cały przekrój świata, naszą postać, nasz statek kosmiczny, nie wiem jak jest w Terrarii, nie grałem w Terrarię, A ty nie grałeś? Tak, mam, posiadam na. No to, na git, to zrobimy zamiast po prostu mojego mówienia o Starboundzie, zrobimy porównanie między Terrarium a Starboundem, ponieważ to są dwie gry tego samego studia tak naprawdę, no nie? Z tego co kojarzę? No tak, no zresztą, zresztą graficznie bardzo, bardzo są zbliżone. To, to Jest, teraz ja jedna... mogę iść spać. A ty nie grałeś w jakąś taką grę? No yeah, nie, yeah. grałeś w Minecrafta? Wiesz co, ja mam Minecrafta i właśnie ostatnio kolega mi napisał, Ty grasz Minecrafta? A ja mówię, nie, bo moja dziewczyna kopiła Minecrafta i grała ze swoim tam kuzynem, czy kimś tam. E, załóżmy. I, I po prostu po, potrzebowali drugiego konta, zareagowali się na, na moje. I później mi wszyscy piszą, że ja gram w Minecrafta. Wo, no dobra, to what będziesz, the fuck? Nie, nie. Nie, przy, nie, przy, nie przyznajesz się do, będziesz nie, nie przyznajesz do, się do tego. Będziesz dobrym te, nie, nie, nie, nie lubię czegoś takiego. Okay. No dobra, nie, nie to, to robię takie tak. Gier. Wiśnia będzie mówił o Terrarium, Terarii, ja będę mówił o Starboundzie, Krystian będzie mówił o Minecrafcie, mamy mega porównanie trzech bardzo podobnych tytułów, które w, przynajmniej w dwa można zagrać i warto zagrać, no nie? No to tak, zaczynamy. Tak jak w każdym z naszych tytułów, czyli Minecraft, Starbound oraz Terraria, to są gry typu idź i craft, tak naprawdę. W tych grach no tak. Nie ma prawie żadnej fabuły, nie wiem jak w Terrarii, w Starboundzie tam, nie, no tam jakaś, jest... jakaś jest, że na początku musisz zrobić domek jednemu kolesiowi, później drugiemu, później jest jakaś walka z bossem, Także tam tam coś jest. No to w Starboundzie też to jest ale to jest takie znikome które macie tylko taka fabuła macie wprowadzić tylko do świata gry a potem już praktycznie sobie robisz co chcesz no nie. I o ile główną różnicą między tymi grami jest taka że Starbound jest typowo sci fi. Terraria jest typowo fantasy a Minecraft jest typowo nikogo. <śmiech> <śmiech> Krystian, chciałbyś coś dodać. <śmiech> e, super w stu się z tobą zgadzam. No właśnie, to jest jedna z głównych różnic. Druga z głównych różnic jest taka, że grafika jest podobna. W Starboundzie no. jest 2D, widzimy wszystko z boku. Terraria jest 2D, widzimy wszystko z boku. Minecraft jest 3D, widzimy wszystko z oczu. Chyba, że w grę jakiegoś moda <grym> wtedy widzimy, nie wiem, za pleców z boku, spod nogi, z psa, z kota, z, tam z widoku jakiegoś klocka. I z świni jeszcze, tak. Bardzo tak. ważnym elementem. Innowacyjna w ogóle Innowacyjne rozwiązanie w świecie gier, świnia. Tak, to, to tak, dokładnie. Dobra. No i cały myk polega na tym, że w każdej z tych gier tak naprawdę krawcimy. To jest praktycznie wszystko. Znaczy są Ferrari, gdzie jest fabuła, podobno. Co Wiśnion zaraz powie. I tak. No tyle fabuły, że Znaczy ja się nie pływałem w tę fabułę, ja po prostu szedłem, na pierwszym filofem. Uwaga, będzie spoiler fabuły ze wszystkich trzech gier, więc teraz przemilczymy trzy sekundy. Okej, okay, tak. Fabuła w Starboundzie wygląda tak, że Jesteśmy na pewnym statku kosmicznym, zostajemy zesłani na jedną z planet. Te planety są losowo. Nigdy możemy nie trafić na drugą taką samą planetę. I mamy do wykonania kilka prostych misji, które mają nas wprowadzić w świat gry. Jak na przykład zebranie pierwszych surowców, stworzenie pierwszej rzeczy, ewentualnie zabicie jakichś tam pierwszych potworów. I cały mix w jest taki, że w porównaniu do Minecrafta, nie wiem jak w Terrarii, nie grałem, zbieramy te wszystkie surowce za pomocą takiego lasera który po prostu dematerializuje dany kwadrat, który zamienia się w surowe. Tak na przykład jak strzelimy tym laserkiem sobie w drzewo, to dostajemy drewno, strzelimy ziemię, dostajemy nie wiem, ziemię, kamienie, jakiś tam gnój albo coś innego. I z tego możemy lepić przedmioty, gdzie mamy bardzo mega rozbudowany system craftu. I często jest tak, że musimy przemierzyć na przykład pół planety, poszukiwaniu jednego surowca, który nam będzie na przykład potrzebny, żeby, nie wiem, stworzyć jakiś nadajnik, dzięki któremu porozumiemy się z inną cywilizacją. jak to jest w Terrarii? W Terrarii, w no to co, masz start, masz kilow bądź inne narzędzie, zależy co sobie skraftujesz, albo znajdziesz, bo to różnie było, ponieważ no tam po mapie są to ściany też e, skrzyneczki. E, nie po prostu musisz rozwalić dany. przy... Nie wiem jak to nazwać. Dany surowiec, znaczy dany przedmiot, żeby uzyskać surowiec. tak, Kilofem w ziemię, toporkiem w drzewo i po prostu po pewnym momencie się rozpada i trzeba zebrać, po prostu podchodząc do, do tego. Nie masz czegoś no. takiego, że masz laser, że sobie możesz z daleka zebrać. Właśnie to jest taki multitul, bo właśnie w Talbandzie jest tak, że nie że możesz zamienić daną rzecz w surowiec za pomocą tego multitula, też możesz podnieść go. Więc tak naprawdę no często zdarza się tak, że masz wielką przepaść po środku jest drzewko, ale z tego drzewka coś potrzebujesz z tego drzewka, to po prostu strzelasz i potem to zbierasz, no nie? No tak, no to jest to jest akurat bardzo fajne, no bo w tej żeby gdzieś dojść, to po prostu musi mieć powiedzmy tam kilka drewna, żeby sobie ułożyć kładkę na przykład. No zależno, jeszcze możesz mieć na przykład jakieś inne przedmiot typu Harpun z, z liną, no to wtedy po prostu się przyciągasz, tak? No też, też są takie opcje, nie wiem. Także to, to ogólnie mniej więcej, tak, mniej więcej tak to wygląda. Jeśli chodzi o tło fabularne, które też niby jest, to jest takie bardzo niby, ponieważ masz jednego koleśia, który spawnuje się od razu przy tobie i jakby musisz mu zapewnić schronienie, czyli musisz zbudować domek, w którym jest przynajmniej. Stolik, krzesło i łóżko, chyba. Jeśli dobrze pamiętam, to, to są trzy rzeczy, które muszą być w tym domku. No i musi być zamknięty, tak żeby, e, prawda, potworki, które wychodzą w nocy, go nie zaatakowały. No dobra, teraz chwila. Zasięgnijmy trzeciego języka. Krystian, co nam powiesz eee, o Minecraftie? No przecież wiecie, co się w Minecraftie robi. No. To powiedz to... hashtag nikogo. No nie chociaż. wiemy. No, no, no, no właśnie nie wiem. Jestem, jestem 50 lat pod kamieniem, nie wiem, co to jest Minecraft. Powiedz. Eee, mi. Hashtag nikogo. Jestem. Użyta swoje. twu, twu, po prostu odjęło mi mowę. No Twoje tak. milczenie wyraża więcej niż 10 Ferrero Rocher. No dobra, no to Krysta niestety już powiedział, że ha... Minecraft nikogo. Jak coś, to wiecie kogo hejtować, czemu nie ma Minecrafta w tym odcinku. I zostajemy my i Wiśnia, ja i na polu bitwy. Ale mnie w <głos> dobra. <głos> no. dobra. To teraz tak, bo mówiłeś, że tam trzeba zrobić Kolesiowi mieszkanie, no nie? To w Starboundzie no tak. jest tak że możesz mieć naprawdę nieskończoną ilość mieszkań, plus jedno znaczy, stałe. No, no tak. Czy jest no to, to tak to samo mi, w mi, Tak, jest, jest tak samo, że możesz tam zrobić te mieszkanka i po prostu do którego ostatniego łóżka podejdziesz, bo to, tutaj chodzi o łóżka głównie, o. Do, do którego ostatniego łóżka podejdziesz, tam, jest, tam się spałnujesz po śmierci ewentualnie. No dobra, ale na przykład w Starboundzie masz tak, że twoim głównym mieszkaniem, którym masz zawsze, jest twój statek kosmiczny, gdzie możesz, wiadomo, dekorować sobie łóżka, stawiać różne stoły do krawcenia plus na każdej z planet możesz mieć nieskończoną ilość domów które możesz sobie po prostu sam zbudować ewentualnie znaleźć na danej planecie i czy, nie wiem w terrarii no jest to podobnie, że nie, nie, też tak nie, nie możesz ma znaleźć nie, takiego, po prostu jeśli yy, to jest tak, że jeśli nie zbudujesz łóżka na przykład i zginiesz, to się spawnujesz w tym samym miejscu, w którym startowałeś yy, nie ma czegoś takiego, że masz swój statek czy takie miejsce jedno to jest tak więc to wygląda, no, że nie ma. I możesz sobie po prostu budować też te, te domki. Jeśli powiedzmy, podejdziesz do. E, zbudujesz domek na drugim końcu mapy i podejdziesz do łóżka i zapiszę ci przy tym łóżku jako, jako miejsce ostatniego pobytu, no to wtedy, jeśli zginiesz, wtedy spawnujesz się dopiero przy, przy tym łóżku, a nie w miejscu, w którym startujesz standardowo. No dobra, tak, tak, a czy. Tak to mniej więcej wygląda. Czy w Terrari masz tylko jeden świat, który jest generowany losowo? Czy tak jak masz na przykład właśnie w Starboundzie, że masz ten swój statek? Nie, jest, i... jest jeden świat. Jest jeden świat, który jest generowany losowo na samym początku Aha, bo na w Starboundzie znaczy Później masz... później możesz sobie później możesz tworzyć na przykład nowe światy i. Nie, Ale tą dalej samą tą postacią. samą postacią? Tak, dalej tą samą postacią. No to widzisz właśnie w Starboundzie to trochę dalej pociągnęli, ponieważ robisz tą swoją jedną postać, którą możesz zdefiniować rasą i kolorem skóry, nazwą i tak dalej, no nie tak standardowo, ale masz ten właśnie swój statek kosmiczny, dzięki któremu możesz przemieszczać się na różne planety, które są losowo generowane i jeżeli chcesz grać z którymś ze, swoich, ze swoich znajomych, to nie dość, musisz go zaprosić do siebie, też jeszcze się znaleźć na tej samej planecie. Że... Kurde, to, to już jest ciekawe. Na przykład w Terrarii, jeśli chodzi o multi, no to masz... Yy po prostu serwery. Nie jest tak, że e, powiedzmy masz listę serwerów, jak to w większości gier multiplayerowych jest, tylko musisz e, znaleźć e, kod serwera, żeby się do niego dostać, czyli po prostu wyszukujesz gdzieś tam w internecie jakieś serwery do Terraria, kopiujesz e, cyferki, które tam są z, z kropeczkami, prawda? Mhm. E, czyli ten kod serwera i e, wklejasz go do, do gry, i on ci wyszukuje serwer i ewentualnie wtedy możesz go sobie zapisać na liście no dobra, a w, czy w te tak samo jak w Starboundzie ktoś cię może nawiedzić i próbować zabić, czy tam jest tylko takie nie, czyste nie. nie. Jeśli, te hoły... jeśli, jeśli masz, jeśli masz e, swoją grę odpaloną nie masz żadnego multi włączonego czy coś to nie, jeśli nikomu nie podasz e, swojego tego kodu serwera, to nie, jesteś sam no dobra, to teraz tak Jakby, mamy już to nasze światy, ja mam ten swój w Starboundzie tam planetę, nie wiem, małpa 5 ty masz w Terrarii, tam też pewnie jakoś się nazywają te planety u ciebie? Losowo czy sam je e... nazywasz? Nie, sam je nazywasz. A, no to tak. No to, tak, to, tam to mój, masz losowo, mój, tak. mój świat jeden, no powiedzmy. No. no to ty masz, ja mam Małpa 5, tam Apex Prime, ty masz mój świat 1 i teraz tak. Że zwiedzając ten świat możesz trafić na jakieś mega nie wiem zaskoczenie typu, tak jak ja na przykład miałem w Starboundzie, że po prostu zacząłem kopać w pewnym momencie tym swoim multitulem, wykopałem sobie taki tunel tam wiadomo go oświetlałem pochodniami żeby widzieć ponieważ jak nie dasz tych pochodni to po prostu nie widzisz gdzie idziesz no to o, jest tak samo w terenie tak i w pewnym momencie po prostu to kopałem się gdzieś do miejsca gdzie był kamień co mi bardzo dużo zajęło w ogóle przebić się przez niego. A nagle tam, nie wiem, z tego kamienia coś w stylu zergów mi wyskoczyło i zaczęło oponowywać ten świat, że nieważne gdzie poszedłem, zawsze były tam te potwory, które chciały mnie zabić. I czy coś podobnego możesz spotkać, nie wiem, w Terrari? E, nie, tam po prostu w nocy wy, wyłożę potwory i cię atakują. Czyli nie ma zombiaki, czegoś takiego, że... Zombiaki, jakieś gluty. Nie, nie. E, po prostu no, nie masz czegoś takiego, że się dokopiesz, że jeśli kopiesz wystarczająco głęboko, to po prostu jest lawa na końcu i tyle. Rozumiem, a jakieś tam bronie masz bo jak już mówimy o walce z przeciwnikami bo na przykład w Starboundzie masz wiadomo łuki, strzały dzidy, miecze i tak dalej do tego doszedłem no nie mm -hmm. czyli w Terrarii pewnie masz też coś podobnego e, Tak, powiem Ci ja zrobiłem ciekawszy motyw, ponieważ wpakowałem się na jakiś serwer e, gdzie po prostu były skrzyneczki z różnymi przedmiotami i tak sobie patrzę, o hmm, to jest tak, e, jest fajna kosa, to wezmę We jest fajny łuk, to wezmę plus są fajne strzały, to wezmę jest fajny kilow, to wezmę jest fajne wiertło, to też wezmę jest fajna zbroja to też sobie wziąłem, po czym wywali mnie z serwera, bo, bo zabierałem za dużo rzeczy, ale rzeczy, miała, rzeczy miałem dalej, nie, także co nakradłeś na... to swoje, nie, no właśnie dobra to teraz pogadajmy właśnie o rzeczach, bo w Starboundzie możesz craftić w Minecrafcie to no, samo w no, też, powiem Ci tak? w zdziwię Cię też, bo jest jak ja mogłem żyć bez tego, bez tej wiadomości? Nie, dobra, ale teraz tak na serio, bo w Starboundzie masz różne stoły do krawcenia. Jak chcesz coś gotować, to musisz postawić piekarnik, jak chcesz coś wykrawcić, nie wiem, metalicznego, to musimy, nie wiem, tamten stół kowala i tak dalej. I czy w Terrarie jest podobnie? Czy masz jeden stół eee, do wszystkiego? Tam masz chyba dwa stoły, przynajmniej do dwóch doszedłem, że masz, yy, yy, inaczej, masz stół do krawcenia, i masz stół znaczy nie stół w sumie, tylko masz piec że po prostu możesz cegły robić z, da, z różnych materiałów aha, Także no to są, to są takie dwa, dwa te, które ja odkryłem no nie, nie, nie, nie brnąłem w to dalej bo jak już miałem ten zarąbisty kilo, w zarąbistą zbroję zarąbisty łuk i tak dalej, no to no, a nie, nie potrzebowałem więcej a jak już robisz jakieś rzeczy tam to Całą broń, te wszystkie zbroje i tak dalej możesz tylko zrobić na tym stole? Czy można też znaleźć tam w świecie, w Terrarii? Yy, można znaleźć, można znaleźć też. No Także jest, jest tego dość sporo, nie? Przed w Starbandzie jest Zale ten problem, zależy, że trzeba kopysz. sobie zrobić. Dziś, że nie, mój... nie masz żadnych skrzynek i tak dalej? Nie no, skrzynki są, wszystko jest, ale ile gram w ten tytuł, tak jeszcze nie trafiłem, żebym jakaś broń z niego wy... tam wypadła z tej skrzynki albo coś. Nawet jest jedno zadanie, gdzie trzeba po prostu stworzyć taki nadajnik, z którym skomunikujesz się z inną cywilizacją i nie dość, że musisz mieć bardzo rzadkie surowce na niego, gdzie na początku gry, jak ktoś zaczyna, to jest po prostu miazgę je znaleźć, to jeszcze jak się z nim skomunikujesz, z tą cywilizacją, to przylatuje ci dosłownie statek UFO, z którym musisz walczyć, no nie? I w momencie, w którym ja miałem tylko jedną strzałę i łuk i sobie teraz wyobraź, no. że walczyłem z latającym statkiem UFO za pomocą tej jednej strzały, no nie? że po prostu poszło? no oczywiście. Zrobiłem sobie taki mega tunel pod ziemią, które oczywiście potem na długo mi się nie zdał, ponieważ poszła bomba nuklearna i to wszystko wysadziła i takie wielkie jopy pozostawiała. Ale ogólnie moja walka wyglądała tak, że nie dość, że miałem tylko właśnie jedną strzałę i łuk, to strzelałem z tej strzały, ona gdzieś tam spadała, musiałem ją podnieść i znowu z niej strzelić. No nie tak w kółko, tak, bo z 20 minut tukłem tego bossa, ale go ubiłem, no nie? I teraz no pytanie kozak, do Ciebie: jak są bossowie w Terrarii? znaczy ja trafiłem na jednego jakiś czadoksięg się po prostu zmienił w wielką latającą czaszkę albo tu już teraz nie pamiętam dokładnie bo dość dawno grałem no i trzeba było z nim walczyć i tyle tak naprawdę no tam ciebie rzucał jakimiś potworkami innymi, jakieś zombiaki wychodziły dodatkowo jakieś kule ognia, coś no i tak naprawdę tyle tylko, tylko tego spotkałem Ale to było jakoś fabularnie uzasadnione czy po prostu tak randomowy no, jak, jak, jakoś, jak, jakoś tam fabularnie było nie powiem ci jak, bo mówię, dawno grałem i też nie pamiętam dokładnie tej gry. No to i tak lepiej niż w Minecraftzie, gdzie nie ma nic. Dokładnie nie ma nic i nie ma Minecrafta. Nie ma niczego, jakby to powiedział Konan nawet. Jak to nie? Przecież, przecież grasz Krystian, nie, nie oszukuj nas teraz. No wiem, że to masz dwie platyny na tym. <laughs> nie, nie, ej, ej, chłopaki, nie. Wiecie dobrze, że nie. Ja tego nie odpalam, to jest paskudne. Doskonale rozumiem, że można się w to wkręcić, oczywiście. Można się w to wkręcić, jak we wszystko... Eee, niech sobie grają ludzie, którzy lubią się wkręcać w takie rzeczy. To nie jest gra dla mnie. Zresztą, ja nie lubię gier, które nie można skończyć. Dobrze, że trofeum. Ej, mojej siostrze Tartą. się podoba. Mojej dziewczyny mnie też się podoba. Dużo znam... Powiem Ci, że dużo, dużo osobom się to podoba. I ja to doskonale rozumiem, ale to nie jest gra dla mnie. Moja na przykład woli Don't Starve niż Minecrafta i Starbounda. No ja też wolę Don't Starve. W sumie tak jakby na to nie spojrzeć, taki Don't Starve jest trochę lepszy niż te trzy tytuły, o których teraz mówimy. No dokładnie. No, e, a swoim drogą kupujesz może dodatek e, ten Together, czy coś takiego? Czy tam Never Alone? Nie, wiem, nie ma mowy. Poprzedni dodatek był za darmo praktycznie dla posiadaczy plusa. Z no powodu tak. tego, że była wersja na PS4 za darmo tego Don't Starve. Mhm. Dzięki czemu automatycznie dostaliśmy też wersję na PS Vita za darmo. No więc... tak. I tak samo właśnie było z dodatkiem że mimo, że dodali go do sklepu, to wszyscy, którzy mieli te gry już w plusie, też mia mieli ten dodatek za darmo. Więc obstawiam, że z tym Play Together, czy jak to się tam to nazywa, tym jeszcze nowszym dodatkiem, będzie dokładnie tak samo, że jak tylko wejdzie na Stora, to będzie za darmo do pobrania dla Prusowicza. To, że już zaklepali mm, No to, to, to, to, ten tytuł, się, okaże. E, to się okaże. Dobra. No mam nadzieję, że tak. E, dobra chłopaki, myślę, że pomału możemy zakończyć Wasz świetny, klockowy temat. Eee, czyli myślicie, że Terraria bardziej czy bardziej jednak Starbound? Znaczy, ja bym chętnie, sp ja chętnie spróbował Starbounda, bo no. raczej jestem w klimatach science fiction. Ja bym chętnie spróbował Terrarii, więc. W <grym> tej <Okay. czyli grym> sharing for the win, możemy się a. wymienić. Tak, a ja, bym, ja z a, Zobaczymy. A ja bym nic nie spróbował, okej. Okay. No, eee, nie, miarę, ty, ty, ty, ty masz Minecraft, tak. wiem. <grym> ja, mam bo Boże. Heresja. Usunę to z dysku, autentycznie to zrobię. Ale to i zostają, pamiętaj. Każdy tak mówi, ja w to nie grę, ja usunę to z dysku, a potem 20 godzin, tygodni w ogóle. Tak, więc tak, tylko, tylko wypisany z PSN-u, nie? W ogóle zapomniałem dodać, w Starboundzie, nie wiem jak w Terrarii, ale w Minecrafcie tego na 100% nie ma, więc burn. Mm -hmm. Po prostu jak zetniesz drzewo u podstawy, to nie ma tak jak właśnie w Minecrafcie, że ono sobie wisi i nie wiem, że a grawitacji, powody, tak, w, tylko to drzewo ter... się wywala, no nie? Tak, w Terrarii też tak jest, że, że się strypie drzewo. To jest mm. mega. Super. Tak samo właśnie był właśnie taki opuszczony dom w Starboundzie. I po prostu mi się nie podobał. I w środku byli przeciwnicy, a mi się nie chciało z nimi tłuc. To po prostu go podkopałem i się cały zawalił, no nie? A to nie, to czegoś takiego nie ma. Jak w podkopiesz dom, to on dalej wisi. To akurat czegoś takiego nie masz. Hmm. Walić fizykę, nie? No, to wiesz. E, Przypomnie ci o Minecraft'cie? Nie, no o. dobra. Nie e, do, e, dobra chłopaki, myślę, że te trzy gry możemy e, polecić osobom, które grają choć w jedną z nich. Eee, dobra, zamkniemy ten temat e, ja jeszcze na końcu powiem e, ostatnią rzecz e, już w odcinku e, ze względu na to, że mam trochę planszówek i widzę, że Jacek też gra w planszówki, będziemy starali się Wam co jakiś czas powiedzieć o jakiejś planszówce tym razem będę to ja, Jacek już się e, nagadał, teraz ja chcę trochę powiedzieć e, no ja mam w szafce bardzo dużo planszówek więc będę o nich mówił e, dzisiaj będzie to Dominion e, Graliście chłopaki w Dominiona może wiecie co to jest nie ja Recep? nie grałem ale super nie posłucham a powiedzcie mi czy graliście w Magic the Gathering o jak najbardziej nie, nie. Okay. jestem fanem MTG eee, a ty Michale grasz w jakieś planszówki w ogóle eee, tak w Twistera Monopoli i ostatnio w Carcassonne o, to... Carcassonne jest mega polecam Carcassonne Carcassonne. jest spoko a, a reszta to tak średnio no mam jeden Ej, no, problem, Mam, mam Polska, gdzie moje, moja mała mieścina rodzinna jest droższa niż pieprzona Warszawa. Nie, znaczy, yy, oh yeah. powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, że Monopol to jest jedna z najgorszych planszówek, jaka w ogóle istnieje. I jeżeli... jeżeli no, szkoda, że szkoda że, e, szkoda, że, ludzie, jak myślą planszówka, to od razu dopasowują Monopoly, które jest beznadziejne. Ponieważ jest, to, się, ale... e, ponieważ jest to bardzo randomowa gra, która polega na rzucie ko kostkami i to jest w większości e, twój skill w cudzysłowie. Okej, okay, można oczywiście kupić, nie kupić i tak dalej, ale kostki mają zbyt dużą E, zbyt dużo po prostu e, zby, zbyt, zbyt bardzo losowa jest ta gra to jest jedna rzecz e, a druga rzecz, że ja pamiętam kiedy grałem w to 3 godziny przy pełnym składzie, czy 4 godziny i już po prostu nam się nie chciało w to grać i tam dwie osoby zostały to też jest beznadziejne, że, e, że nie ma jako takiego końca tej gry. E, chyba rekord świata, z tego co pamiętam, e, chłopaki grali chyba 25 godzin w to, za, zanim znaczy. skończyli, skończyli jedną partię. Jak już e... hejtujemy planszówki, to graliście w Snakes and Ladders? Nie wiem, jak to się u nas nazywa. Nazywa chyba Węże i Drabinę A, jakoś tak, tak. Tak, tak. To jest tak, dopiero losowa tak. gra. Tego no tak, masz. No tak, tak, grać, tak, grać tak. i nie przejść, no nie? A co najlepsze, każda wersja tej gry w każdym kraju jest trochę inna, no nie? Ma inne znaki, na przykład ma więcej drabin, więcej Węży. Wszystko mhm. zależy od religii, jaka jest obowiązująca w danym kraju. E, dobra, więc ja tylko powiem na wstępie, monopol nie jest dobrą grą. E, wracając do swojego Dominiona, słuchajcie... E... Ale i tak się sprawdza na imprezach. Tak samo Eurobiznes. Tak. E, więc e, słuchajcie, jeżeli nie będziecie grali w gry imprezowe, o których wam powiedziałem, polecam wam, polecamy wam dzisiaj tylko i wyłącznie Dominiona. Cicho tam, ok? No... E, <grym> Tak czy siak, Dominion, dobra, słuchajcie, bo chcę wam powiedzieć o Dominionie. Ja e, Jacek gra w Magic the Gathering, to jest dosyć ważne. Słuchajcie, to jest gra karciana od dwóch do czterech osób. E, bardzo fajna jest to karcianka, ponieważ e, w trakcie gry będziemy tworzyć swoją talię. Talię, która ma nam dać jakiegoś kombosa, który ma działać, e, który po prostu, dzięki któremu będziemy mogli zebrać e, punkty zwycięstwa, które są na stole. I opcja polega na tym, że na stole mamy 10 różnych kart, które... E, które są to karty, e, karty akcji i one coś nam tam powodują poza tym oprócz tych 10 kart na stole mamy jeszcze 3 rodzaje monetek o nominałach 1, 2, 3 oraz 3 rodzaje punktów zwycięstwa o, nomina, o nominałach 1, 3, 6 i cała opcja polega na tym, żeby kupować e, szóstki te punkty zwycięstwa o, o nominale 6 żeby je jak, jak najwięcej kupić, jak najszybciej kupić wykorzystując akcje, które będziemy kupowali ze stołu, które będą tworzyły naszą talię może to tak trochę dziwnie wygląda, wieście, że gdybyście zagrali w to raz, zobaczyli jak to, jak to się prezentuje, byście to załapali. No i cała opcja polega na tym, że możecie ze stołu kupować albo te akcje, albo monetki, albo albo te punkty i robić swoją własną talię. Na razie zaczynacie z dziesięcioma kartami, później jest 5, wiadomo, co, co turę, coraz więcej. I każdy ma swoją talię i robi różne kombosy. Na planszy są jakieś takie rzeczy, że masz dodatkową akcję, ciągniesz dodatkową kartę, czy daje ci dwa do zakupu i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ punkty zwycięstwa kosztują, E, szóstka kosztuje aż 8 tych złotych monet, e, bardzo dużo, i trzeba po prostu skombinować sobie jakiegoś takiego kombosa. I tych kombosów jest od groma. Słuchajcie, tych kart jest od groma. Dodatków do tego wyszło 7 albo 8. E, można uwalać przeciwnika. Jest e, tych 10, 10 kart akcji, które macie na stole. Można sobie w pewien sposób zmieniać. Można sobie wziąć inny zestaw tych 10 kart. Że na przykład będzie bardziej e, taki. E, bardziej atakował przeciwnika, albo bardziej nastawiony na to, żeby jak najszybciej to zrobić, albo żeby jak najbardziej się rozbudować. Kombosów jest odgroma e, i gra się w to naprawdę bardzo przyjemnie. Jacek jak gra w Magic the to z pewnością wie, że są różne talie, które polegają na różnych kombosach. E, i... Mam jedno pytanie, zanim no. przejdziesz dalej, bo jak już mówisz o taliach, tak. to no w sumie nawet dwa pytania. Jaki jest poziom wejścia w ten tytuł? Wysoki, niski, średni? Osoba, która gra e, pierwszy tak, tak, tak, miała e, powiem Ci... pierwszy czy znaczy będzie zaawansowanym? E, e, e, nie, no, jeżeli chodzi o coś takiego, to nie. To oczywiście, że nie. Ale jeżeli chodzi o naukę tej planszówki, to powiem Ci, że e, to jest bardzo casualowa planszówka, która ma szansę spodobać się każdej osobie. Ze względu na to, że tam nie, dużo jej nie poświęcasz, a widzisz, jakie fajne kombosy już robisz. Bo tam no. kupujesz parę kart i już widzisz, o, ta karta ci daje to, to, to, to. I robisz fajne kombosy i już zaczyna ci się po, to podobać. I coraz bardziej ci się to podoba. I w tym momencie chcesz tego więcej. Dobra, chcesz na innych tych kartach akcji teraz zbudować kombosy. Więc rozkładasz tu na nowo z nowymi kombosami i znowu układacie talię. I po prostu masz coraz, co, coraz, coraz bardziej chcieć się w to dążyć, aż kupujesz dodatek, tak jak ja, albo dwa, tak jak ja, i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć proste, proste, Jacku. Oczywiście nie masz ze mną szans, musiałbyś trochę w to pograć, bo ja znam jednak te karty i robiłem parę tych kombosów. Zresztą bardzo fajnie, są nawet aplikacje do tego, które powodują, wpisujesz, jakie masz dodatki, bo wiadomo, na przykład w podstawce masz tych kart akcji, dajmy na to 30 rodzajów. W dodatku masz na przykład 20 i już daje ci 50 różnych kart, akcji, które wystawiasz na stół. Wystawia się tylko 10, więc możesz sobie rozkwinić. Dobra, to robimy e, rozdanie z tym, z tym, z tym, z tym. 10 sobie wybierasz, leży to na stole i z tego robicie sobie talie. Okej, okay, teraz stop. No. Mówisz o taliach. To akurat jest drugie moje pytanie. No, no. Bo w Magic the Gathering jest taka niestety zaraza, że przeważnie są 3-4 talie, którym mhm. jak się gra, to się tylko wygrywa. No, no. Jeżeli ktoś nie gra tymi taliami, to automatycznie ma szans w ogóle cokolwiek ugrać. Czy w Dominionie jest tak samo? E, dobra, więc tu troszeczkę jest inaczej ze względu na to, Jacku, że e, to raczej chodzi tylko i wyłącznie o twoją wyobraźnię i to, jak ty sobie to wszystko rozkminisz i taktycznie do tego podejdziesz. Bo tak na dobrą sprawę, wiesz, załóżmy, zagram sobie z tobą, ty wybierzesz sobie jakieś pięć kart z 50, ja wybiorę sobie 5 kart z 50, albo jest aplikacja specjalna, która, w którą wpisujesz na przykład, jakie masz dodatki i ona widzi, że masz na przykład około 50 kart akcji, bierzesz random i masz 10 kart wyświetla ci się, jakie sobie postawić na stół i wybieramy je sobie, patrzymy, co mamy na stole, rozpiniamy, dobra, to jest to, to jest to, o, to będzie dobre, z, tym, z tą kartą będzie zajebisty kombos i będę, będę w to wszedł i to robi sobie coś innego i zaczynamy grę i, i... Kombinujemy sobie talie, nasze talie są coraz większe. Widzimy, że po 20-30 kartach robi się jakiś świetny kombos i zbieramy te szóstki, zbieramy, zbieramy, aż się skończą i liczymy, kto wygrał. I na okay, tym to mniej więcej polega nie ma jakiegoś Master decka, który kosi wszystko Nie, nie, nie, nie. To, to jest nie. wszystko randomowe, Jacku. Tu, tu, po, to, to jest wszystko randomowe. Bierzemy sobie randoma, bierzemy te karty akcji i rozkminiamy. A są największe e... potężne karty typu Eldrazi? Ja e, wiesz to, są, są, są niektóre mocniejsze karty, oczywiście zdarzają się mocniejsze, tylko że wiesz, tych kart jest na stole 10, ty możesz je kupić jak każdy inny gracz, więc to po prostu tylko i wyłącznie, czy chcesz ją użyć, czy nie. Są podstępne karty, ale może nie aż takie, e, nie aż takie że... Znaczy powiem Ci tak, że, że są karty, na które będziesz szedł, nie? Że, że na przykład o ta karta jest na stole, to pewnie większość osób na pewno będzie miała w talii. To jest coś takiego. I są karty słabsze, prawda? E, jeszcze też w zależności w jakich kombosach, z jakimi innymi tymi kartami akcji na stole one się pojawią. Ale, ale, ale tak, e, na, ogół, na ogół będziesz miał to w talii, ale sama ta karta nic Ci nie da. Musisz mieć jednak dodatkowo coś jeszcze. No Więc. dobra, to kolejne pytanie, ale to już o rozgrywkę. No, ponieważ. No. Ja lubię grać w Magic the Gathering. Mam na pewno. Na 100% tam... Jacku, na 100% Ci się podoba. Gdybym miał powiedzieć. Mam dużo tych planszówek, mam z, z pierwszej setki dużo planszówek i dużo ogranych i powiem Ci, Jacku, że to jest najlepsza karcianka niekolekcjonerska, bo Magic the Gathering jest jednak kolekcjonerski, to jest najlepsza niekolekcjoner, niekolekcjonerska karcianka, jaka jest na rynku, jaka jest na świecie, kupujesz sobie do, podstawkę za stówkę, za 100 zł. I masz naprawdę rewelacje. I wiesz, no że się wkręcisz jeszcze bardziej. No. Ale tu nie, nie do końca o to mi chodziło, ponieważ tak jak no, mówiłem, no. mam gry na PS3, mam tam, bo tam wyszło kilka części, tak? I tak też dalej, mam, które też są według mnie bardzo mam, fajne, ponieważ nie ma w pełni customowego deku, mm -hmm. więc nie ma jakichś tam master talii, które koszą wszystko. Ale jest dużo trybów rozgrywki, jak na przykład jeden na jednego, dwóch na dwóch, trzech na jednego, głowa hydry, czterech na jednego. Czy coś podobne jest w Dominionie, czy nie, tylko nie. standardowo jeden na jednego? Standardowo nie, no grasz maksymalnie czterech, yy, czterech graczy. Może ewentualnie grać pięciu graczy i jeszcze ewentualnie w jakichś dodatkach dochodzą Ci dodatkowe rzeczy, które, które dają Ci na przykład do, dodatkowe budynki do twoich kart, że na przykład zaczynamy z, z budynkiem. Każdy gracz zaczyna z budynkiem i to też trochę urozmaica rozgrywkę, ale no, gra jest standardowa. Grasz 1 vs 1, 1 vs 1 versus 1, jeden, jeden jeden jeden, albo 1 vs 1 versus 1 vs 1 i jeszcze no versus 1. Wie, wie, wiesz o co mi chodzi. To jest wszystko czaję, to samo. No, no, no, to jest wszystko to samo. I tam punkty akcji w Dominionie robią to samo, co ma na Maciuk The Gathering. Nie eee, wiem, co o to chodzi. Znaczy nie, masz jedną akcję, masz jedną akcję. Masz... Y, y, y, jeden draw, znaczy ciągniesz pięć kart, masz pięć kart na ręku i tak możesz zrobić jedną akcję i jeden zakup i ewentualnie na ręku możesz mieć kartę, która ci daje. Jeszcze pociągnięcie karty, jeszcze dodatkowe akcje jeszcze dodatkowe zakupy jeszcze dodatkowe monetki do tych zakupów i jeszcze dodatkowe w ogóle kombosy, o których ci nie będę mówił, bo nie będziesz wiedział co to jest. No dobra, e... czyli nieważne czy mam na manę czy nie tak jak w Magicu mogę sumunować nie wiem, przepotężną postać za tak. pierwszym razem od razu, nieważne czy spełniam wymagania czy nie. tak czy znaczy wiesz... Czegoś takiego nie ma po prostu, jak wymagania, e, tak, że na przykład w... 50 many albo coś. Nie, nie, nie, nie, nie. tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj po prostu możesz kupić, na ręku masz monetki, z tych monetek, co masz na ręku kupujesz i ewentualnie z dodatkowych kart akcji, które mogą ci dać też dodatkowe monetki, za które też kupujesz. Pamiętaj, że co turę kupujesz na ogół jedną kartę i pamiętaj, że kombos działa po jakimś czasie, bo dostajesz na początek 7 monetek na, na ręki, o nominale 1 i 3 karty po jednym y, punkcie punktu zwycięstwa. No i oczywiście karty punktu zwycięstwa, bo masz nominały 1, 3, 6. Szóstki są najlepsze, jeżeli chodzi o karty punktu zwycięstwa. No i wiadomo, że punkty zwycięstwa na ręku to, e, że tak powiem, e, są śmieciem, bo jak dostaniesz 5 kart na ręku i 3 to są punkty zwycięstwa, to z nimi nic nie zrobisz, one muszą być na ręku. E, że tak powiem, e, zanieczyszczają Twoją rękę, tak dostajesz tylko dwie karty, z którymi ewentualnie coś zrobisz. Wie, wiesz, wiesz, o co mi może mniej więcej Czaje, czaje, ale no, no, dobra, no. to jeszcze jedno pytanie. To, to jest ponieważ... stosunkowo. Zasady są stosunkowo proste, no? Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ to często się spotyka właśnie w takich grach karcianych, mhm. że nie ma równowagi między pierwszym a drugim ruchem, jeżeli chodzi o walkę, no nie? Czyli, że często ten, który zaczyna ma taką przewagę, że gracz numer dwa ma potem straszne tak, problemy, tak, żeby tak, w ogóle zrobić. Tak, tak. wie, Wiem wie, o co Ci chodzi, Jacku, to jest akurat dobry przykład, jeżeli chodzi o, o Magica, tak? bo tutaj w piątym, w szóstym, w siódmym, czasami w ósmym rundzie już jest po zawodach, bardzo często. A tutaj jednak ta talia, ta, ta, ja dostajesz 10 kart i żeby na przykład dojść do 25, to jest około 15 tur i dopiero wtedy widzisz jakiego kombosa zrobiłeś i czy on Ci wychodzi. I to mniej więcej tyle Jacku trwa, więc wierz mi, że nie ma znaczenia kto jest pierwszy. Aha, nawet nie W tej grze ponieważ... nie ma nie, nie, nie, nie, nie ma znaczenia. E, tak. Szczególnie jak masz dobre kombo, to e, ty już widać, że już tam ktoś, że zaczynasz szóstki, kupować mi cały czas. Szóstki kosztują 8 punktów, e, 8, 8 tych miedziaków, już chyba mówiłem. A ja nawet nie mogę jednego kupić, bo albo mi kombos nie wyszedł, albo coś spieprzyłem po drodze, albo po prostu no kompletnie yy, mi to wszystko nie wychodzi, no nie? Albo może też mam inną strategię, a ty o tym nie wiesz, e, to, te, to też może być. Ale powiem ci, Jacku, jak jesteś fanem Magika, do miniona bierz. Za stówkę, w święta, teraz, Sylwester, zostaw te gry, o których mówiliśmy, bierz dominiona, bierz grać dziewczyną. Moja dziewczyna co chwilę chce, żebyśmy w to grali. Ja e, mam teraz inną paszówkę, o której kiedyś powiem też. Też bardzo dobrą. Ale Dominion jest dla mnie najlepszą karcianką jaka jest na rynku. I wszystkim wam polecam. Tobie i Michale też. Dobrze. No i tak Pisz, nie. Jakieś Monopoly. pytania? E... Nie, Monopoli nie ja wersja. Tak. Jeżeli on gra w Monopolo, to Monopoli, to, to jakie może mieć pytania? A masz takie zwykłe albo, standardowe Monopoli albo... czy taką wersję pijacką, gdzie co rzutkostka trzeba pić ileś tam kielichów? Nie, nie, mam, mam, kurczę, teraz jakby powiedział polską wersję, to też by wyszło podobnie. No, wiem nawet, którą polską, bo też ją mam. No widzisz, i zobacz tam, że jest Kalisz, który jest droższy niż Warszawa. A, to nie, to nie, zwróciłem, to nie zwróciłem uwagi, a może masz jakąś starą wersję, bo teraz jest bo teraz jest inaczej. Nie, jest chyba najnowsza, z tego co wiem. E, powiem wam, że ja jeszcze miałem tą e, wersję Monopoly z tymi kartami kredytowymi, ale to było gówno wam powiem. Tak, aż tak źle? Tak, bo chodzi o to, że wiesz, bo każdy miał karty kredytowe, nie było już tych, e, e, tych papierowych pieniążków, tak? Chociaż moim zdaniem to jest. Gu, jeżeli, jeżeli jakakolwiek zaleta jest w tej gry, to to jest jedna z dwóch. Bo druga zaleta to strasznie podobały mi się zawsze pionki, w tym. E, <grym> tak, pionki tak. Są mega. E, pionki A ostatnio są wycofali jakiś pionek z Monopoly, pamiętam. No, bo draka o to. Może, że teraz nie będzie któregoś tam pionka, nie wiem, samochodzika czy czegoś, że będzie zastąpiony czymś innym. A to, to nawet nie wiem. E, tak czy siak wracając do tych kart kredytowych i w tym monopoli to było, wie, wiecie, każdy miał kartę kredytową i niby tam się zapisywało. I tak, wkładałeś tą kartę do czytnika. Pisywałeś wszystko na tym czytniku i nie ma ci pobrać albo zabrać. Czekałeś, aż ci się to zabierze i oddawałeś tą kartę kredytową. Dla mnie to trochę urok zgubiło i ogólnie średnio mi się to podało, podobało i ta wersja była dla mnie dosyć średnia. Dobra, chłopaki. To tyle, jeśli chodzi o pansówki. To tyle, jeśli chodzi o odcinek. Mamy e, kogo pozdrowić? Chyba nie mamy, prawda? Chyba, chyba znowu nie napisaliśmy e, Jacku, Żeby czy... nie było głupio, że nikogo nie pozdrawiamy, pozdrawiam moją przyszłą teściową. Wow. Ma... Okay. wow Dobrze, to... pozdrawiam. do zdrowia. I, jak ma na imię? Regina. Regina. Zupełnie po... jak bohaterka z Dino Crisis 2. I zupełnie jak. Czekaj, Regina to nie były chusteczki? Czekaj, Regina to Papier to, tak, ale to, to, to przemilczymy. A ty tych chyba też. Aha, no okay. nieważne. Okej. Okay. Dobrze. <grym> dobrze. Pozdrawiamy Reginę. Tak, wracaj nam do zdrowia. Dobra, ja myślę, że chyba pomału możemy zamknąć ten 14 odcinek podcastu mm -hmm. Bezimienny. Oczywiście zapraszamy Was na Bezimienny.pl, zapraszamy Was na podcast E, Boże. Podcast, P podcast, podcast też, ale przeważnie na podportal.pl e, tak, tak, tak, tak. tak, zawiesiłem się, bo patrzę na kanapkę, głodny jestem. E, tak, e, na podportal.pl, e, bardzo fajna strona o technologii, e, chłopaki trochę spali ostatnio, no, ale wiadomo, święta były, ale, no myślę, święta, nie? Tak, ale myślę, że od nowego roku e, będzie tam bardzo dużo ciekawych wpisów. E, mail nasz dalej działa, jak zauważyliście, mieliśmy ostatnio maila właśnie o, o, o te spoilery. E, no i chyba tyle. I to ostatni e, odcinek w tym roku. Myślę, że dosyć udanym roku dla graczy, chyba dla nas wszystkich też. No chyba, że tak. ktoś ma PS4, to wtedy już gorzej. Tak jak ja. E, możemy wam Nie, tylko... ja, ja to nie wiem, wiem <laughs> Możemy wam tylko e, życzyć, żeby przyszły rok był lepszy niż ten. E, również z grami. Dobra, więc moim e, gościem dzisiaj był standardowo Jacek Kaleta. No na razie. Był ze mną też Michał Wiśniewski. Dzięki, na razie cześć. Tak, ja miałem na imię Krystian Kender i my słyszymy się w nowym roku na lepszych sprzętach, no i w numerze 15. Trzymajcie się, cześć.